oraz Centrum Cyfrowe Projekt Polska. Opis i pliki umieszczone są w archiwum Wikiradia na stronach wikiradio.podcasty.info. Nagrania dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Dzień dobry Państwu. Ja zostałam przez zespół bardzo krótko zblifowana, co mam powiedzieć. Mam powiedzieć, witam Państwa na pierwszej w Polsce konferencji GLAN. <głosy> Open GLAN. Zo za krótko mi blifowali. Z organizatorami tej konferencji jest Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, której jestem dyrektorką, Stowarzyszenie Wikimedia Polska oraz Centrum Cyfrowe Projekt Polska. Tu siedzące. Tak jest. I konferencja jest pod patronatem dwóch sąsiadujących ministerstw. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji. I teraz oddaję głos. No to ja serdecznie witam, no o tej konferencji myśleliśmy już od dwóch lat, ale jakoś nie udawało nam się spiąć, żeby zorganizować. No i dzięki temu, że właśnie dwie, znaczy Galeria w Zachęta i Cyfrowa Polska przyłączyły się, no to udało nam się wreszcie to tutaj uruchomić. W Polsce idea Open dla mnie jest zbyt dobrze znana i no my z praktyki Wikipedystów wiemy, że czasami bardzo trudno jest nam współpracować z instytucjami Glam w Polsce, dlatego idea tutaj jest właśnie tej konferencji, żeby przedstawicielom, osobom z tych organizacji lepiej wyjaśnić o co chodzi, w nadziei, że w przyszłości uda się nawiązać współpracę i być może również w trakcie tej konferencji w, po 12 będzie w równoległej sali zorganizowany taki rodzaj warsztatów jak korzystać z projektu Wikimedia Commons, który jest takim siostrzanym projektem Wikipedii. Natomiast jutro będzie taka sesja z kilkoma osobami z zagranicy, które będą opowiadały jak Wikipedia współpracuje w ich krajach z instytucjami Open Glam i zrobiliśmy to w nadziei, że właśnie będzie to inspiracją dla współpracy tutaj w Polsce. Także jeśli w trakcie obrad ktoś z organizacji GLAM no miałby jakąś współpracę, to zapraszam do rozmowy ze mną lub z kolegą Markiem Stelmasikiem, który tu siedzi i bardzo chętnie właśnie widzimy wszelkie formy współpracy. No to tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także jak to potwierdzam, to prawda, jesteśmy mistrzami organizacji, jesteśmy mistrzami we współpracy, mam nadzieję, że te dwa dni to potwierdzą. Zapraszam Alka Tarkowskiego, Zapraszam Alka Tarkowskiego żeby zaczął zorganizować pierwszy panel, a w międzyczasie Julia Koszewska z Wikimedia Polska, Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz Zachęty Narodowej Galerii Sztuki ogłoszenia techniczne. Kilka ogłoszeń technicznych, to przede wszystkim tak chciałabym podkreślić jeszcze raz to, co już było w mowach powitalnych powiedziane, że ta konferencja jest nie tylko o Open Glam, ona sama w sobie jest Open Glamem, i tak też była przygotowywana czyli współpraca organizacji pozarządowych, otwartościowych i państwowej instytucji z kategorii Glam, jak najbardziej. I Program tej konferencji, tworzony wspólnie odzwierciedla też tą ideę. Będziemy mieć zarówno, jeśli chodzi o formę, panele dyskusyjne, wykłady, ale też i warsztaty, ale też i usłyszymy o już istniejących projektach z Open które są nie tylko w Warszawie, ale i w różnych świetnych miejscach. Także takie będą te sesje. Polecam przejrzenie w teczkach, które Państwo otrzymali. Są takie jednostronicowe, jednokartkowe, przepraszam. Programy, gdzie wszystko jest wypisane. Polecam szczególnie przejrzenie warsztatów. Panele dyskusyjne i sesje krótkich wystąpień będą odbywać się w tej sali, natomiast warsztaty będą odbywać się w sali warsztatowej. I tu odsyłam do drugiej kartki, która zawiera mapkę, jak dotrzeć do tej sali. Są także strzałki na ścianach, także łatwo będzie Państwu odnaleźć. Warsztaty niestety, żeby były, znaczy całe szczęście, żeby były skuteczne, mają pewne ograniczenie. Nie prowadzimy zapisów na warsztaty, natomiast ze względu na ich skuteczność, ale też i techniczne ograniczenia sali, możliwość uczestnictwa w każdych warsztatach ma tylko 30 osób, więc prosimy, zachęcamy do zastanowienia się i wybrania, które warsztaty Państwa naj, najbardziej interesują. Warsztaty będą odbywać się też symultanicznie z wykładami i prezentacjami w tej sali. Dlatego jeszcze zagłoszeń technicznych. Każdego dnia o tej samej porze będą przerwy. Przerwy kawowe 12, 1215 oraz 1615, 1630. Zapraszamy tam, gdzie Państwo odbierali identyfikatory i gdzie odbywała się rejestracja, tam zapraszamy na kawę i herbaty i ciastko. Natomiast przerwa obiadowa jest w godzinach 13.45 do 14.45 i zachęcamy do skorzystania z okolicznych miejsc oraz restauracji w podziemiach Zachęty. Natomiast wieczorem jest i to dzisiaj. Już na Facebooku od wczoraj były pytania o afterparty, więc chciałam oficjalnie ogłosić, że afterparty oficjalnego nie organizujemy. Natomiast mamy coś, co mamy nadzieję, że jest jeszcze lepszym pomysłem. Jest to dzisiaj pod koniec dzisiejszego dnia o 20:00, Nie tutaj w Zachęcie, tylko w Państwie Mieście, lokalu udostępnionym przez Centrum Cyfrowe. Mamy imprezę integracyjną i teraz uwaga, jest jeszcze jedna mała karteczka, na którą bardzo proszę zwrócić uwagę. W teczkach, które Państwo otrzymali jest taka mała karteczka. To jest karnecik na drink powitalny w państwie mieście. Adres do państwa miasta jest zawarty w programie, który państwo otrzymali. I już chyba ostatnie dwa ogłoszenia. Mamy tutaj w tej sali dwie sieci Wi-Fi. Jedna nazywa się Sala Multimedialna i nie ma hasła dostępu. Druga natomiast nazywa się Open Glam i hasło jest do tego dostępu, które już podaję małymi literami Open Glam pisane razem. Jest to obłożone hasłem ze względu na to, żeby była lepsza przepustowość tej sieci połączenia. Także jeśli Państwo mają włączone jakieś urządzenia, które automatycznie się łączą, a nie jest potrzebne korzystanie z internetu, będziemy wdzięczni za wyłączenie. Wtedy będzie szybsza przepustowość sieci. Zachęcam także, tak jak tutaj jest wspomniane, do tweetowania z tej konferencji. Hashtag, którego używamy to OpenGLAM na stronie Twitter. Natomiast na głównej stronie konferencji, której adres tutaj jest widoczny openglam 2013pl jest nie tylko najaktualniejszy program konferencji, opisy sesji poszczególnych, ale także jeśli, co już jest od dzisiaj, od dziesiątej, wszyscy, którzy tu są obecni, ale też wszyscy, którzy nie mogli być obecni osobiście, mogą uczestniczyć w tej konferencji, słuchając audio streamingu, który zapewnia Wiki Radio. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, muszę przyznać, że jakoś bardzo podoba mi się idea streamingu, tylko audio, bo sobie wyobrażam tych ludzi przy radioodbiornikach, to jest jakieś takie przyjemnie staroświeckie, a nie streaming i wideo, jak zawsze. Ja, ja chciałem teraz rozpocząć pierwszą otwierającą sesję, która, przyznam, początkowo miała być praktycznym warsztatem. Chcieliśmy rozmawiać o takich bardzo praktycznych, konkretnych rekomendacjach dla instytucji kultury przygotowanych przez <coughs> taką luźną koalicję Open plan, zainicjowaną przez Open Knowledge Foundation, ale ten warsztat się przekształcił w sesję otwierającą, więc też trochę zmienił swój charakter i jego celem jest bardziej przedstawienie takich punktów y, osobistych, niemalże prywatnych spojrzeń na Open Glam, żeby jakoś tą ideę wprowadzić. Y, chciałem teraz powitać naszych panelistów, a głównie panelistki. Sesję razem ze mną przygotował Marcin Werla z Poznańskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. I, i Przepraszam też jednocześnie, że w takim razie przedstawiłem Ciebie pierwszego, a nie będące z nami panie i są to Miłada Jędrysik z Instytutu Adama Mickiewicza, Karolina Zieglińska-Lewandowska z Fundacji Archeologia Fotografii oraz Maria Świeżewska z Zachęty. Dodam od razu, że Karolina Wyszata, która jest w programie, nie mogła przyjechać z przyczyn osobistych, a z przyczyn technicznych ja nie jestem w stanie niestety tworzyć filmu ze sobą, który przesłała, za co przepraszam Państwa i Karolinę, jeśli nas słucha. Yy, dodam jeszcze i to jest dobra okazja, żeby o tym powiedzieć, że to jest łatwo przegapić. Jedną z opcji w czasie przerwy lunchowej jest obejrzenie kilku krótkich filmów, które przygotowaliśmy o idei Open Bram, to tu wywiady z ludźmi z Instytucji Kultury i Karolina jest na tym filmie, więc tak jest okazja, żeby ją posłuchać. Ja bym już prosił yy, Państwa o zajęcie miejsciciem. Bardzo szybko, <coughs> ponieważ poprosiłem Was o takie autorskie spojrzenie, to i przedstawić bardzo, ale to naprawdę bardzo pokrótce swoje. Yy, bo, i, i, I żeby była to historia osobista. Ym. Przypadkiem, gdzieś, się dziś coś ciekawego, są dwie konferencje na bardzo podobny temat, z tym jakoś jestem związany. Jedna to jest ta nasza, a druga jest to konferencja Kultura 2.0, projektu, w którym uczestniczę od jego początku. I muszę przyznać, że, że jest to, taki, to dla mnie dobra sytuacja dla refleksji, bo projekt Kultura 2.0 miał sporo podobnych założeń co te, które przyświecają Open Glam, ale przyznam, że. Gdyby prześledzić jego rozwój, to mam wrażenie, że pod tym hasłem nie udało się wdrożyć aż tak, że tak powiem, intensywnej, mocnej i bogatej otwartości, na jakiejś zależy. Więc to, że teraz spotykamy się pod hasłem Open Glam, gdzie ta otwartość jest już w nazwie, jest dla mnie znaczące i ważne. Jak można rozumieć te Open Glam? Jedno podejście jest właśnie, bym powiedział, takie bardzo formalne Istnieje, mamy, możemy już się odnieść do zestawu rekomendacji wypracowanych właśnie w ramach inicjatywy międzynarodowej Open Glamour, o której zresztą jutro będzie opowiadał obecny tu na sali Joris Pekel z Europeany. I są to rekomendacje dotyczące głównie sposobów udostępniania zasobów oraz czegoś tak technicznego, choć mam nadzieję, że część Państwa się tym zajmuje, jak metadanych o zasobach. I, I to jest jedno podejście. Instytucja może wdrażać te rekomendacje i y, sprawdzać, na ile już jest otwarta, realizując je. Marcin zresztą będzie pokazywał sposoby, w jakie te rekomendacje mogą być wdrażane. Ale Open Lab to jest też dla mnie pewna kultura organizacji, albo mówiąc nawet bardziej zno, nie szle, duch organizacji. Wydaje mi się, że duża część tej konferencji będzie też dotykać tych kwestii, bo tak naprawdę te zasady prawne, ja o nich myślę także jako okazji do rozmowy, gdy one są wyrażane, ludzie instytucji, organizacje pozarządowe, nawet użytkownicy zaczynają rozmawiać o tym, co się dzieje w instytucji, jak sprawy mogłyby wyglądać. Ale wreszcie Open grant to myślę, jest też poszukiwanie własnych rozwiązań. Jest to idea międzynarodowa, jest zagraniczna. Ja mam pewien kłopot, że nie udało nam się na razie znaleźć jej spolszczenia bo przyznam, że nazwa jest zgrabna, ale taka trochę dziwna I, i trzeba szukać jakichś kluczy. I tu na sam koniec chciałem powiedzieć o takim projekcie, który mi się zawsze przypomina w tej sytuacji. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział tą wystawę w Króli Karni w Warszawie. To jest dla mnie wystawa, która była takim analogowym wdrożeniem idei Open Plan. Muzeum w Króli Karni wyjęło swoje zbiory i nieuporządkowane porozstawiało je po salach. Mówiąc niejako, do odbiorców tych zbiorów jest już dzisiaj bardzo dużo. Taki magazyn, muzeum to jest niemal jak taki malutki internet i, i trochę trzeba szukać nowych sposobów dyskusji z użytkownikiem, który musi sam sobie to jakoś ten chaos porządkować. Więc kończąc, mam nadzieję, że w czasie tej konferencji uda nam się poznać takie własne nasze lokalne i też skrojone na potrzeby Państwa instytucje sposoby wdrażania tych idei. To powiedziawszy, chciałem poprosić teraz Marcina Werle, żeby przedstawił <kluznić> swoją prezentację, a potem przejdziemy już do późniejszej rozmowy. Pozostałe panelistki yy, po krótkich głosach wprowadzających porozmawiamy razem O Open Plan. Mam nadzieję, że do tej rozmowy włączymy też Państwa. Dziękuję bardzo. E, witam Państwa. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj przed Państwem wystąpić i też wydaje mi się, że mam dzisiaj wyjątkowo trudne zadanie, bo myślałem, że to jest prezentacja okiem informatyka, więc mam nadzieję, że jakoś uda nam się tutaj znaleźć porozumienie i przykłady, o których Państwu opowiem będą również dla Państwa ciekawe, mimo że mogą być czasem troszkę za bardzo przesycone aspektami technicznymi. Bardzo krótko tylko. Jak już Alek powiedział, pracuję w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, które ma bardzo długą nazwę. Tak naprawdę chciałem tylko zaznaczyć, że to jest po prostu część Instytutu Chemii Biorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Także jesteśmy po prostu instytucją państwową. Ja prowadzę od dłuższego czasu zespół bibliotek cyfrowych i dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć krótko o rzeczach, które robimy dookoła takiej inicjatywy, jak Federacja Bibliotek Cyfrowych. Być może część z Państwa o tym serwisie już słyszała, czy, czy, czy z niego korzystała. Jest to serwis, którym, serwis internetowy, w którym od połowy 2007 roku agregujemy czy gromadzimy opisy obiektów cyfrowych, czyli tak zwane metadane, z serwisów polskich instytucji kultury. Nazwa Federacja Bibliotek Cyfrowych i faktycznie głównie gromadzimy informacje o zbiorach bibliotek, Natomiast tak naprawdę nie, nie chcemy się tylko do bibliotek ograniczać. Mamy również e, w pewnym stopniu informacje o zbiorach e, archiwów, e, muzeów, czy również na przykład organizacji mm, pozarządowych. Nie tylko gromadzimy te informacje, ale staramy się też je jak najbardziej uporządkować i następnie zapewnić maksymalnie szeroki dostęp do tych danych, a także budować na nich nowe usługi. Za chwilkę powiem krótko, co to... Mm, to znaczy, tak, jak, jak w praktyce dobudowanie nowych usług nam wychodzi. I tutaj być może e, e, ważna informacja. E, działamy bez pobierania opłat od którejkolwiek ze stron. To znaczy, to jest po prostu serwis, z którego każda instytucja, która publikuje w internecie e, informacje o swoich zbiorach, czy, czy cyfrowe wizerunki tych zbiorów może się przyłączyć. E, I tak samo użytkownicy, którzy z tego serwisu korzystają E, żadnych opłat nie, nie ponoszą. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to jest po prostu wyszukiwarka takich zbiorów. Jak Państwo, mam nadzieję, widzicie na tym zrzucie ekranu, e, mamy w tej chwili ponad półtora miliona obiektów, które poprzez serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych można wyszukać. No i wyszukanie takich obiektów powoduje następnie przejście do, do konkretnego serwisu, który obiekty udostępnia. Serwis cieszy się dość dużą popularnością internautów, nie wiem czy państwo jesteście, no jesteście, myślę, państwo w stanie odczytać te liczby. Generalnie jeżeli chodzi o liczbę wizyt w serwisie, to w ubiegłym roku było to ponad milion wizyt, w tym roku jeżeli prognozy się sprawdzą, to, to będzie to milion sto tysięcy i około niecałe pół miliona unikalnych użytkowników w zeszłym roku, troszkę ponad pół miliona unikalnych użytkowników w tym roku. Także jest to serwis, jak na zawartość, która tam jest, wydaje mi się, że jest to serwis, który cieszy się dość dużym, dość dużym zainteresowaniem. I to są użytkownicy, których my tak naprawdę później kierujemy na strony instytucji kultury. Teraz jak wspieramy realizację zasad OpenGLAM? Ale krótko wspomniał o tym, że takie zasady istnieją i jutro szerzej będzie o nich mowa. Ja tutaj nie będę się do nich jakoś bardzo szczegółowo odnosił, natomiast pokażę Państwu krótko pewne działania, które naszym zdaniem właśnie taką otwartość wśród instytucji kultury wspierają czy, czy promują. Tak więc jesteśmy, dostarczamy dane do Europeany, do, do Europejskiej Biblioteki Cyfrowej. No i żeby dane czy opisy obiektów dostarczać, niezbędne tam jest podpisanie m, takiego oświadczenia, że opisy tych obiektów udostępnia się na zasadach Creative Commons 0, czyli właściwie zrzeka się wszelkich praw do tych opisów, no i naszą rolą poniekąd jest też przekonywanie instytucji, że coś takiego warto podpisać. Obecnie podpisało, przynajmniej za naszym pośrednictwem, takie, takie oświadczenie 41 instytucji i to jest ponad 1,1 miliona rekordów metadanych, które w ten sposób zostały e, udostępnione. E, Promujemy też, czy staramy się promować właściwe oznaczanie licencji udostępniania obiektów, czy licencji, na jakich są udostępniane obiekty, równocześnie opracowując narzędzia, które ułatwiają odnalezienie takich zasobów, które są otwarte albo takich które powinny być otwarte, ale wygląda na to, że nie są. Tutaj widzicie państwo dwa zrzuty ekranu, ten dolny w zielonej ramce. Widać, że mamy wyniki wyszukiwania, szukaliśmy słowa kultura, no i możemy sobie zawęzić te wyniki wyszukiwania do obiektów, które są na przykład na konkretnej licencji Creative Commons. Ta licencja jest jeszcze dodatkowo oznaczona takim symbolem graficznym przy konkretnym wyniku. Użytkownik jasno wie, co z taką publikacją może zrobić. Z drugiej strony, jeżeli pobawimy się w troszkę bardziej zaawansowane wyszukiwanie, to ten górny zrzut ekranu otoczony czerwoną lampką pokazuje obiekty, które zostały wydane między rokiem tysięcznym, wydane czy utworzone między rokiem tysięcznym a tysiąc dziewięćsetym i które są oznaczone jako obiekty, co do których prawa są zastrzeżone to generalnie raczej nie powinno mieć miejsca, powinny to być po prostu obiekty w domenie publicznej I tutaj mamy dwie możliwości. Albo są to obiekty, gdzie ktoś po prostu nieprawidłowo te prawa oznaczył, jest to pomyłka albo w ogóle nie ma oznaczenia licencji, na jakiej dany obiekt jest udostępniany. Albo ktoś jest przekonany, że do obiektu, który jest w domenie publicznej po digitalizacji powstają nowe prawa autorskie i, no i w ten sposób to to interpretuje, także można wykorzystać nasz serwis do wyszukiwania interesujących rzeczy, a można też odpowiednio wyszukiwarka wykorzystując ten serwis wykorzystać do znalezienia rzeczy, które najprawdopodobniej są źle oznaczone, jeżeli chodzi o licencje. Mamy jeszcze bardziej zaawansowane narzędzia, ale to już sobie odpuszczę. Wspomniałem o tym, że staramy się budować usługi na tych danych, które gromadzimy. Więc, żeby dało się takie usługi budować dane muszą być jak najbardziej otwarte i co ważne muszą być udostępniane w taki sposób, żeby dało się je przetworzyć maszynowo. Tutaj dwa, dwa takie przykłady. na w serwisie internetowym szukamy.org, czyli małym przeglądzie domeny publicznej. Od pewnego czasu jest widoczna na menu po prawej stronie taka sekcja z polskich bibliotek cyfrowych. Przygotowaliśmy mały dodatek, który państwo też na swoich stronach możecie umieścić, który bierze w określony fragment strony i sprawdza, jakie publikacje z tekstem występującym w tym fragmencie mogą być powiązane i je podpowiada. Jest to rzecz bardzo prosta, ale daje dość ciekawe wyniki. Nazwaliśmy to cecha context, jak cultural heritage context. I jest to, okazuje się, zaskakująco popularny dodatek na kilkunastu stronach, to funkcjonuje. Ostatnia wiadomość, jaką słyszałem, to to, że Ministerstwo Kultury Hiszpanii chce to umieścić na swoich stronach, tylko um, no, jest to pewna droga formalna, zanim coś na takich stronach nie umieszczone. To jest przykład bardzo prostego narzędzia. Troszkę większe narzędzie, które też bazuje właśnie na otwartych zasobach kultury, to wirtualne laboratorium transkrypcji. Tutaj z kolei zakładamy, że um, naukowcy chcą zrobić transkrypcję w pewnej publikacji, i dostarczamy do tego zestaw narzędzi. Żeby taka transkrypcja była możliwa, treść udostępniona w serwisie musi być jak najbardziej znaczy dostępna w sposób zupełnie zautomatyzowany, tak żeby to nasze laboratorium mogło sobie taką publikację pobrać i umożliwić naukowcowi pracę na, na, na takim obiekcie. To jest też serwis publicznie dostępny, jest link, ja też tą publikację mogę później zostawić, także Państwo będziecie mogli sobie sprawdzić, jak tego typu narzędzia działają. Dobrze, to już praktycznie kończąc, staramy się też wspierać instytucje kultury we właściwym publikowaniu online swoich zbiorów. Właściwym, to znaczy takim, które jest nastawione nie tylko na użytkownika ludzkiego, tak? człowieka, który przychodzi, wchodzi na stronę i chciałby, żeby wszystko ładnie wyglądało, ale również na roboty, które po takiej stronach chodzą. Większość ludzi, którzy korzystają z internetu, poszukiwanie czegoś nowego zaczyna od wyszukiwarki Google. Jeżeli Państwa strona nie będzie w wyszukiwarce Google, czy jakiejkolwiek innej widoczna, jest mała szansa, żeby żeby duża grupa ludzi do, do takiego serwisu trafiła. I tutaj e, też może nie będę wchodził w, w szczegóły techniczne, jest link do artykułu, gdzie, gdzie tego typu zagadnienia są opisane, ale proponuję Państwu, żebyście sobie Państwo później po zapoznaniu się z tą prezentacją zrobili sobie test, jak robot wyszukiwarki widzi stronę www .państwa instytucji Ja tutaj zrobiłem taki bardzo prosty test na dwóch stronach e, dość dużych instytucji kultury. Mam nadzieję, że te instytucje się na nie nie pogniewają za to. Z jednej strony Narodowe Archiwum cyfrowe to jest widok taki dla człowieka, z drugiej strony i na następnym slajdzie widok po wyłączeniu pewnych podstawowych funkcji przeglądarki, serwis wygląda właściwie tak samo. Czyli robot te wszystkie zdjęcia sobie będzie w stanie pobrać. Drugi serwis, również narodowej instytucji, cyfrowa Biblioteka Narodowa, dla człowieka i niestety dla robota. Także bardzo zachęcam Państwa żeby sprawdzić swoje strony www, bo czasem mogą być to do, no, dość nie, nie, jakby niespodziewane efekty. E, ostatnia rzecz, staramy się też wspierać tych, którzy chcą wykorzystywać otwarte dane. Razem z Fundacją Europana zorganizowaliśmy dwa hakatony. Jeden w 2011 roku z biblioteką Kornicką PAN, drugi w 2012 i tam byliśmy partnerem merytorycznym <Ky> MINA. E, nie wiem, czy mamy czas, żebym pięciominutowe nagranie odtworzył? Ja proponuję, żebyśmy to zostawili na deser, żebyśmy się wyrobimy z czasu. Więc nagranie jest dostępne online, a jak będzie czas na deser, to puścimy je również tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. <coughs> już chyba jest moment, w którym możemy zapalić światło. Choć jeszcze będzie jeden film, ale to za chwilę, prawda? je znów zgasimy. I prosiłbym już Państwa o o, o zajęcie miejsca. Ja nie powiedziałem dwóch rzeczy dotyczących tego, dlaczego mi osobiście zależyło, żeby Marcin do nas przyjechał i opowiedział o Opengram. Po pierwsze Marcin przetłumaczył na polskie rekomendacje, o których była mowa, można je znaleźć na stronie właśnie FBC, gdzieś tam na blogu. I, i właśnie zostały zaktualizowane do tej bieżącej wersji pełnej już 1.0. A po drugie, właśnie, wydało mi się ważne pokazać tą umowną perspektywę robotów, czyli perspektywę myślącą o technologiach, bo pewnie technologię, to po pierwsze, jeśli są Państwo z instytucji, to w ta taka przyziemna rzecz jest bardzo ważna i okazuje się, że są też różne rozwiązania techniczne, które nie wymagają wielkich inwestycji i tak dalej. Po drugie, wydaje mi się, ten. Trochę niby z innej branży, przykład bibliotek jest bardzo cenny, bo uważam, że sieć bibliotek akurat w zakresie otwartości jest bardzo zaawansowana i pozostałe instytucje dziedzictwa, niejako teraz dopiero, myślę, wypracowują podobne pomysły na nie wiem właśnie sieciowanie informacji, tworzenie repozytorów i tak dalej, więc tu można szukać też wzorów. No dobrze, to teraz bym poprosił o krótkie komentarze, czy takie głosy wprowadzające do dyskusji pozostałe Panejski. Może zaczniemy od Ciebie, Mariusiu, dobrze? Tak. Mój plan był taki, żeby zacząć od filmików. Tak, tak. Chciałam Państwu pokazać, to będzie bardzo, bardzo prapremierowy pokaz, jeszcze nikt nie widział tego filmu. Film jest króciutki, trwa minutę, jest to animacja. Jest to jeden z czterech odcinków, które opowiadają o projekcie Otwarta Zachęta, który Zachęta wprowadziła w życie jakieś dwa lata temu. To ja... Tak, i... W ostatnich dekadach, między twórcami i odbiorcami kultury, zagęszczała się sieć połączeń. Instytucje często nie nadążały za tymi zmianami. Dlatego postrzegano je jako hermetyczne. Naszą misją jest upowszechnianie sztuki współczesnej. Dlatego pracujemy nad przełamywaniem tej izolacji. Otwieramy się. Każda instytucja, duża i mała, może wdrażać podobne rozwiązania na swój sposób. To łatwiejsze niż się wydaje, bo takie zmiany nie wymagają wcale przewracania wszystkiego do góry nogami. Otwartość można wprowadzać w sprytny sposób, korzystając z istniejących struktur. To tak jak z naszymi starymi, ciężkimi drzwiami. Nie wyrzuciliśmy ich, tylko dodaliśmy do nich silniczek. Szeroko rozumiana otwartość poprawia przepływ w obu kierunkach. Więcej widzów może dotrzeć do sztuki, a sztuka dociera do większej grupy odbiorców. To, co powstaje za publiczne pieniądze, jest publiczną własnością. To zachęta dla wszystkich. Koniec. To jest pierwszy odcinek. Wkrótce <głos> <głos> pojawią się kolejne części mini-serii. To może zacznę od tego, bo pojawił się w każdym razie w opisie do tego panelu pojawiło się pytanie, czym jest dla nas idea Open Plan. Myślę, że dla nas oczywiście z jednej strony jest to wielkie wyzwanie, żeby realizować jak najlepiej te wszystkie założenia, ale co najważniejsze, to wydaje mi się, że tak naprawdę idea i założenia Open Plan w pewnym sensie są po prostu idealną odpowiedzią na naszą misję, na, nasz, na nasze założenia statutowe. Wprowadzony został w życie właśnie projekt Otwarta Zachęta, który jest takim, to są takie dosyć szerokie działania, mające na celu zmienić zarówno nasze postrzeganie naszej instytucji, postrzeganie widzów, ale także postrzeganie naszych zbiorów i zasobów. Jest to, oczywiście, cały czas, cały czas proces. Wprowadzamy różne zmiany, uruchamiamy różne narzędzia, takie jak portal zachęta.pl, żeby jak najlepiej założenia i open plan realizować. Właśnie, ale może, żeby też tak wyjaśnić, bo, bo dla części osób to ciągle może nie być jasne, jakieś takie... Jakie są podstawowe działania, jak sobie powiedzieliście, otwieramy zachętę, to wyznaczyliście sobie plan i on obejmował, jakie takie podstawowe rzeczy? Chcieliście zrobić zimę, e, zależało nam bardzo na tym, żeby właśnie otworzyć się na widzów w związku z czym ważnym elementem był remont, który tutaj przeprowadziliśmy, wprowadziliśmy wreszcie windy, dzięki którym dużo łatwiej wszystkim jest się dostać do zachęty e, Portal, o którym wspominałam, jest również bardzo ważnym elementem. Portal jest też taką odpowiedzią na różne nasze jakby wcześniejsze potrzeby. Posiadamy, to jest najbliższy mi motyw, ponieważ pracuję w dziale zbiorów. Posiadamy kolekcję, jesteśmy galerią, w związku z czym mamy wystawy czasowe, nie, ma, nie posiadamy stałej ekspozycji. Przez co nasza kolekcja, która może nie jest bardzo wielka, szczególnie w porównaniu z różnymi kolekcjami muzealnymi, ale jest kolekcją ciekawą. No i niestety w związku z tym brakiem stałej ekspozycji jest zamknięta w magazynach. Oczywiście ją wypożyczamy, ale, ale jest to jakiś tam mały procent. I od bardzo dawna wiedzieliśmy, że to, co musimy zrobić, to jakieś tam udostępnienie tej kolekcji online. Potem pojawił się projekt Otwarta Zachęta i stwierdziliśmy, że musimy tę naszą kolekcję otworzyć. Musimy jakby otworzyć ją w miarę możliwości naszych może w kwestii digitalizacyjnych, prawnych. Natomiast, co chyba jest najważniejsze w przypadku tego portalu, że jakby na kolekcji się nie skończyło. Oczywiście kolekcja jest ważną częścią, ale doszliśmy do takiego wniosku, że tak naprawdę jakby kolekcja to jest jeden z elementów, zasobów, zachęty, ponieważ w sumie w wyniku naszej pracy powstaje bardzo dużo materiałów najróżniejszych. Są to wydawnictwa, są to materiały edukacyjne, są to zasoby działu dokumentacji i kolekcja. I że jakby to wszystko, to wszystko tworzy tam, jakąś tam całość, to wszystko razem się dopełnia i zależało nam właśnie, żeby ten portal był takim miejscem, gdzie na przykład dla prac z kolekcji można też znaleźć jakieś Yy, szerszy kontekst. Nie wiem czemu na mnie tak patrzysz. ja mogę tyle powiedzieć, że to co mi się strasznie podoba i wydaje wa ważne, że właśnie opisaliście sobie tą otwartość nie tylko jako coś cyfrowego, jako coś online. I to yy, pewnie dla części osób może się wydawać jako takim może rozmywaniem celu dla osób, które pochodzą na przykład bardzo w otwartości nie wiem, digitalizowanych zbiorów. Tak wiadomo, zresztą w przypadku Galerii Sztuki Nowoczesnej jest wielkim wyzwaniem, bo kwestia praw autorskich do sztuki współczesnej to jest jedno z trudniejszych y, y, tak zwanego wyczyszczenia rodzajów praw. A mi się właśnie wydaje, że tędy jest droga, bo dla wielu ludzi te rzeczy jednak takie cyfrowe m, związane z digitalizacją są abstrakcyjne, a powiedzenie im, że to jest inne spojrzenie na to samo, co rozwiązanie kwestii windy, otwiera pewną e, taką klapkę w głowie, tak mi się wydaje. Dobrze, to może... tak. No, i, I przepraszam, bo ja też jakoś tak zamiast na początku, to na koniec tłumaczę kolejne osoby. No tu kluczową sprawą było pokazanie perspektywy instytucji, która już się za to zabrała. Często jest tak, że Open Glam Przychodzi do instytucji z zewnątrz, nie wiem, pukają do drzwi Wikipedyści, może chcieliby korzystać z jakiegoś zbioru i może jeszcze o tym będziemy rozmawiać. Różnie to się toczy, to o tym jutro będzie mowa, czasem są to bardzo takie pozytywne historie, czasem bywa burzliwie. E, ale ten głos w instytucji wydał mi się ważny. E, kolejną osobą jest Miłada Jędrysik, jest w w prawdzie ty, pracownicą instytucji, ale też mam wrażenie, ma takie e, szersze spojrzenie na, e, na sprawy, które kiedyś przedstawiła. Tekście w tekście Kynacy sprawdziłem, jak się nazywał, ale pamiętam, że było y, moje twoje otwarte. Y... Co tytuły to zwykle daję redakcję. <laughs> nie ma, nie ale to był bardzo elegancki, ale to wiem, że to może pomijmy tytuł, ale, ale opowiesz mniej więcej o co. Z tą otwartością się uprzeżeń. Dobrze, znaczy ja się zacznę od usprawiedliwienia się, bo, bo właśnie Alek mi zaprosił do panelu, bo jak powiedział, chciał, żeby było takie bardziej publicystyczne spojrzenie, to ja obawiam się, że w dzisiejszych czasach publicysta to nie jest dobra rekomendacja, bo raczej ma etykietkę człowieka, który się zna na wszystkim, a tak naprawdę to, to wiadomo, że jest różnie. Ale rzeczywiście, ja się już tak od pewnego czasu zajmuję sprawą. Znaczy zresztą podobnie jak Alek, tylko że on bardziej naukowa, ale też wszystkich zachęcam do czytania felietonów w dwutygodniku. Naszych, gdzie właściwie, na których ja się też wychowałam, jako taka osoba pisząca o internecie, no muszę Ci to powiedzieć. Mm -hmm. y i, I rzeczywiście, jeżeli, ja się nawet jakoś tak się zdarzyło, że się obudziłam w nocy i zaczęłam myśleć o tym panelu, co ja tu powiem I, i, I ponieważ lubię zaczynać właśnie od rzeczy generalnych, to zaczęłam się zastanawiać właściwie po co to wszystko, po co ten open club, po co, po co udostępniać zasoby kultury i edukacji w sieci i nauki w sieci i jakby myślę, że większość z Państwa już tak i intuicyjnie i, i, i nieintuicyjnie wie, ma to przepracowane i, i zachęta na to bardzo doskonale, doskonale potrafi wytłumaczyć, dlaczego jest otwarta. I wiemy, że w Konstytucji mamy zapisane prawo do kultury, mamy prawo do nauki i to, nam, i, i to przede wszystkim właśnie po to to jest. Ale jakby jeszcze wyżej pójść i się zastanowić właśnie dlaczego, po co. No, ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że można, że się da. I, a jak się da, to na pewno ktoś to zrobi jeśli nie zrobią tego instytucje kultury, to zrobi to pospolite ruszenie obywateli, jakim jest Wikipedia, to zrobią to ngo i fundacje, jak Fundacja Archeologii Architektury. I, no to, Znowu to, ja też powiedziałam, przepraszam. Archeologia fotografii, bo to Alek takie rozsiewa. błędy freudowskie. E, i jak powiedziała Maria przed chwilą, zachęta się bała tego, że będzie postrzegana jako hermetyczna, jeżeli tego po prostu w pewnym momencie nie zacznie się otwierać. No, hermetyczna to jest jeszcze takie nawet łagodne słowo, to, prawda, bo tu można dużo przymiotników na temat tego, jak taka jakieś wielkie moląchowate muzeum, które po prostu nie pójdzie z duchem czasu, jak będzie postrzegane, można sobie wymyślić. Więc to jakby pierwsza ważna rzecz, a druga, no, to jest tak bardziej po marcistowsku, żeby to określać świadomość, to znaczy zawsze śledźmy pieniądze. Tego się nie da, nie da się zdigitalizować oczywiście porządnie zasobów bez pieniędzy, nie da się ich udostępnić dobrze bez pieniędzy, no i co najważniejsze, jeżeli już mówimy o otwartości, otwartych licencjach, to jakoś mam wrażenie, że też często umyka w tych dyskusjach, że na wykupienie licencji od na przykład artystów, wykupienie od posiadaczy praw autorskich do, do jakiegoś dzieła też są potrzebne pieniądze. No chyba, że ktoś chce oddać za darmo, ale no, no nie, to jest jakby decyzja zupełnie indywidualna. I teraz jak mówimy o, była taka dosyć duża awantura w związku z propozycją ustawy o otwartych zasobach, która niejako automatycznie wymuszała zakup do domeny publicznej dzieł, które są sfinansowane z publicznych pieniędzy, za czym idzie ta filozofia, że jeżeli już raz jako podatnik zapłaciłam za jakiś za jakiś utwór, to właściwie dlaczego mam płacić potem drugi raz, nabywając to dzieło to teraz, jeżeli tak naprawdę jesteśmy w takim momencie, że my do końca nie wiemy, jak, w jaki sposób artyści będą zarabiać. Też ty, albo ostatnio o tym pisałaś, widzimy, że jest coraz więcej, przede wszystkim, monopoli, jeśli chodzi o pośredników, którzy, którzy nam udostępniają utwory jeżeli mówimy o takich serwisach np. jak Spotify albo Amazon wkrótce. Amazon u nas jeszcze y, każe nam kupować książki, ale w Stanach Zjednoczonych my możemy sobie te książki już jakby wypożyczać, co powoduje, że cena jest coraz niższa, ta usługa jest dla nas coraz niższa, ale też coraz mniej zarabiają artyści na tym, y, coraz mniej zarabiają twórcy. I tak naprawdę do końca nie wiemy, jak to się będzie kładać, i czy jest, mi się wydaje, że całkiem możliwe, y, w przyszłości to się może wcale nie takiej najdalszej naj, yy, okaże, że zakup dzieł do domeny publicznej będzie dla artysty takim najbardziej solidnym i, i pewnym i yy, yy, dobrym yy, interesem, no, jaki może zrobić, więc ja myślę, że wszystko przed nami jeszcze tutaj, w, yy, jeżeli chodzi o otwartość Instytucji Kultury, i, yy, ale na pewno zostawanie w tyle nie jest dobrym pomysłem dla nikogo to chciałem Cię jeszcze spytać, bo mówisz właśnie o, o tym wymiarze takim ekonomiczno-finansowym, mm -hmm. jeśli chodzi o artystów. Mm -hmm. Myślę, że ta sprawa y, też dotyczy bezpośrednio instytucji, jest jednym z takich argumentów w dyskusji. A jedna z pierwszych odsłon, myślę, stać wokół otwartości w Polsce, to było jak wikipedyści chcieli fotografować dziedziniec na Wawelu i się okazało, że problem był w tym, że Wawel to trochę interpretował jako jak rozumiem, no umownie niemalże komercyjne działanie ustawi Wikipedystów w szeregu z tymi fotografami, którzy chcą robić pocztówki. To jest dobre pytanie, czy Wikipedyści powinni móc ten zadać zarabiać czy ci komercyjni? Y y y firmy też powinny, a przede wszystkim, czy rzeczywiście instytucje powinny zarabiać y na kulturze i czy tracą tę szansę, jeśli za sobą udostępnią? Nie wiem, czy masz opinię w tej sprawie. Wiesz, też pytanie, co to znaczy zarabiać na kulturze, czy, czy w ogóle istnieją instytucje kultury, które tak naprawdę yy, zarabiają w sensie, że no co, co potem na giełdzie inwestują ten zysk. prawda? Problem zwłaszcza polskiej instytucji kultury jest taki, że one bardzo często nie mają wystarczających pieniędzy, znaczy one sobie tak łatają budżet po prostu sprzedając różne prawa. Czasami nawet, no, myślę, że już mając świadomość, że, yy, że nie powinny, no, no bardzo ja już nie będę wymieniać takich instytucji, które właśnie utwory z domeny publicznej sprzedają, no, przez komercyjne podmioty, no tak ciągle jest, ale mówię, no, to jest problem systemowy, finansowo, który musi być też zostać rozwiązany. Yy, znaczy ciekawe są te procesy innowacyjne, bo jak, jak one działają, bo z jednej strony oczywiście musi być zmiana mentalności, co wszyscy powtarzamy. Ale sama zmiana mentalności bez pieniędzy nic nie pomoże, ale znowu bez zmiany mentalności nie będzie tych pieniędzy, prawda? Więc prostu się zamyka. Może jeszcze uda nam się do tego wrócić, bo to mi się wydaje, nawet nie chodzi w kategoriach kontrowersji, tylko właśnie znalezienie rozwiązania na instytucji tego problemu jest jednym z kluczy do poradzenia sobie z otwartością. Ale chciałem najpierw poprosić o ostatni głos Karolinę ziembińską lewandowską z archeologii fotografii. I tu z kolei wydało mi się ciekawe, że ty Karolina kiedyś pracowałaś w instytucjach czy instytucji publicznej, a teraz prowadzisz organizację pozarządową realizującą także, że tak powiem, cele publiczne. I chciałem Cię zapytać o tę perspektywę pozarządową. Czy sprawa wygląda inaczej z tej perspektywy? Kwestia otwartości, korzystania z zasobów i tak dalej. Wygląda na pewno trochę inaczej. To zachęta jest to macierzysta moją instytucją, więc prawie czuję się jak u siebie w domu. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja sobie z bardzo wielu rzeczy nie zdawałam sprawy i trochę z Karoliną Puchałą, która trzeba będzie trochę mówić o, o fundacji, myśmy że rzeczy zrobiły intuicyjnie, raczej jako użytkownik czy z perspektywy użytkownika niż Takiej instytucji, która ma, myśmy nie tworzyły dużego planu na początek, tylko żeśmy wyszły od potrzeb i ja nie widzę jakiejś kontrowersji, dlatego, że też no, ja w zajmowałam się wystawami i jak tylko czy no, pamiętam zakładanie bazy i cyfryzowanie całej kolekcji i udostępnianie online i w ogóle jakby nie pamiętam żeby, czy jakby to było to było oczywiste Zawsze mam wrażenie i, i w zachęcie, ale też to było potem oczywiste dla nas w fundacji, że no, internet jest takim po prostu narzędziem powszechnym, mimo, że może nie należy do pokolenia, które w internecie się wychowało, um, ale um, na przykład ja sobie z, z pewnym zawstydzeniem uświadomiłam, że nam nie przyszło do głowy, że metadane mogą być objęte jakąkolwiek licencją, tylko to było po prostu dla nas, zawsze, nawet żeśmy sobie nie zadały tego pytania, więc na naszej stronie, czy w naszej bazie danych nie ma znaczków licencji Creative Commons Zero, bo nam nie przyszło do głowy, że może być inaczej. W przypadku obrazów jest trochę inaczej, <grym> dlatego, że, no, że one są jakimiś licencjami nie przez nas obłożone, staramy się je maksymalnie otwierać. ale ja też na nie chcę wyprzedzać Karoliny Kukhałorę, która będzie o tym mówiła. Natomiast mi się wydaje, że jeśli mam mówić o perspektywie organizacji pozarządowej, to, um, to jest takie trochę, nam takie wrażenie, że są takie pewne problemy nie wiem, strukturalne, z którymi borykają się i instytucje duże, państwowe, i instytucje pozarządowe, tylko te problemy są inne. Na przykład instytucja pozarządowa ma, powiedziałabym, że większą taką wolność w. No, my mniej rygorystycznie podchodzimy do tego, co wolno udostępniać. Tak? I na przykład, może nie powinnam tego mówić publicznie, ale na przykład nie występujemy o zgody osób, które są na fotografiach, które sprzed 40 czy 50 lat czy one się zgadzają, żeby to udostępnić w internecie, chociaż pewno powinnyśmy to zrobić. Zakładamy, że nikt nie ma nic przeciwko temu, a jeśli ma, ktoś do nas zgłosi, a nie od razu wystąpi z procesem sądowym. Jak ktoś się nie zgodzi, to to zdjęcie zdejmiemy. I, yy, i w ogóle wydaje mi się, że to prawo autorskie jest tak restrykcyjne w Polsce, że no, gdybyśmy wszyscy brali je dosłownie, to naprawdę niewiele rzeczy można by udostępniać. I no więc my po prostu no, ryzykujemy, zdając sobie sprawę z tego, że to ryzyko tak naprawdę nie jest takie, nie jest takie duże. Natomiast um, mam wrażenie, że trochę um, mamy, znaczy jakbyśmy Zakładowe Fundacje, to bardzo szukałyśmy narodowej bazy danych do fotografii. Dlatego, że od początku wiedziałyśmy, że będziemy mieć trochę problem z wykorzystaniem naszych zasobów, bo jeśli udostępniać w to naprawdę dużo kosztuje ta cała digitalizacja. I jeśli się wydaje publiczne pieniądze na to, to chodzi o to, żeby ktoś z tego korzystał. I tutaj mam wrażenie, że to jest taki trochę problem, no nie wiem, takiej organizacji małej pozarządowej, jakby ten odbiór, że, jest, że trochę trzeba się podłączyć pod coś większego, żeby to rzeczywiście działało i żeby to rzeczywiście miało, miało sens. I e, znów te wielkie e, narodowe bądź europejskie bądź nie wiem, pane europejskie bazy danych to są, e, no nie wiem, pewno rok albo dłużej trwa w ogóle dostanie się do tego. To jest trochę ponad nasze możliwości. My w ogóle nie wchodzimy w obiekt zainteresowania e, europeany czy fotoeuropeany czy Google Cultural Institute. Po prostu my, jakby my jesteśmy, my mam takie poczucie, że jesteśmy trochę za małym, za małym graczem i że musimy zjednoczyć siły i że i że tutaj, no nie jestem, może też nie do końca wiem, o tym mówię, ale taka idea partnerstwa publiczno-prywatnego jest mi bliska i, i no gdzieś chciałabym spróbować z taką instytucją państwową nawiązać takie kontakty, które umożliwiłyby lepsze dotarcie do, po prostu do, do odbiorców. To mam pytanie do Ciebie i może do reszty osób dążące tą kwestię bycia na z prawem to mnie, przyznam, fascynuje. Jako pewne podejście, już kiedyś o tym z Karolino rozmawialiśmy, jest taki węgierski projekt Fotopan, Fotopan chyba, czy Fonopan, który udostępniał początkowo nagrania muzyczne, jakieś bardzo dziwne samby i rumby węgierskie z lat 50. Potem udostępnił dużą kolekcję fotografii, takiego dziedzictwa fotograficznego i można znaleźć w sieci zapisy, jakby wypowiedzi twórców i oni też byli w Łodzi na jakimś festiwalu fotograficznym. I im... ważne, że te fotografie były na świetniku, te tak? I oni mówią wprost, że oni po prostu y, w ogóle nie myślą o prawie. Że gdyby oni zaczęli myśleć o prawie, to y, są koszty, które są zaporowe, y, ale przede wszystkim też zagadki, problemy, których nigdy nie rozwikłają, które wymagałyby od nich powiedzenia sobie, no niestety lepiej tego nie udostępniać, a oni po prostu uważają, że to musi być udostępnione. I pytaniem jest takie, taką strategię może przyjąć, że zdaje się, dwuosobowy projekt, może przyjąć fundacja, która bierze jakąś odpowiedzialność, czy ona jakkolwiek jest do wdrożenia instytucjonalnie? Bo ja znam na przykład jeden taki przykład yy, i on był podawany przez przedstawicieli Biblioteki Narodowej publicznie, więc mam nadzieję, że można go powtórzyć, że na przykład Yy, yy, skany gazet z września 1939 roku były udostępnione po 70 latach w rocznicę we wrześniu, gdy prawa wygasły najprawdopodobniej 4 miesiące później w styczniu następnego roku. Tak? I to był taki malusieńki, no pewnie wszyscy mówią, na 4 miesiące w perspektywie 70 lat w imię interesu publicznego oczywiście, tak? Yy, ale, ale to było robione, no jednak taki wyskok trochę mam wrażenie choć podawany z pewną dumą. Czy, czy, czy to, to w ogóle jest jakkolwiek realne tak działać, czy jednak instytucje muszą się pilnować yy, prawa? I co robić z, z, z tą barierą, jaką jest prawo? Musimy <grym> mieć jakieś doświadczenia, na przykład zachęta też z rozmawianiem z twórcami. No, ja powiem jednak dyplomatycznie trochę, yy, bo prawo autorskie jest bardzo restrykcyjne, jak wiemy, ale jednocześnie też jest tak naprawdę w dużej mierze opiera się na jakby różnych sposobach interpretacji. Jakby jest jest tam mnóstwo zapisów, które tak naprawdę można każdy prawnik odczytuje w inny sposób i to, to jest trochę taka furtka. Na przykład zakładamy, że jakby, ponieważ nas, naszą statutową misją jest upowszechnianie dzieł, to w pewnym sensie jest to gdzieś tam nadrzędne i, i najważniejsze, i w związku z czym jakby, udostępniamy. Działa w sieci, bo w ten sposób realizujemy naszą statutową misję. Ale też wykonaliście sporą pracę, rozumiem, takich rozmów, czy nawet negocjacji z twórcami, żeby udostępnić wizerunki ich dzieł. Czy, czy możesz coś powiedzieć, jak te rozmowy wyglądają, czy to są burzliwe negocjacje, czy na przykład twórcy się zgadzają bez kłopotu? Bo też nie ma co mówić, że to prawo jest aż tak przerażające, prawda, i że sytuacja jest kompletnie beznadziejna, tak nie jest. No jakby, to jest tak, że zawsze kupujemy te dzieła sztuki od, yy, od artystów z jak na, naj, najszerszymi polami eksploatacji i właśnie zaczęliśmy, yy, kiedy postanowiliśmy sobie, że ruszamy z otwartą zachętą, że, że, że chcemy te, te dzieła udostępniać na jak naj, najbardziej otwartych licencjach, yy, to rozpoczęliśmy taki sposób rozmowy z artystami, że jakby przedstawiamy im nasze umowy, mówimy, że są one standardowe i tak naprawdę większość pól eksploatacji jest ta sama, która jest od tych tam iluś lat i jakby umożliwia nam to udostępnianie. I oczywiście bardzo różnie to wygląda, też duże znaczenie ma to, jaki jest to typ dzieła, to znaczy, czy jest dzieło i reprodukcja, na przykład w przypadku fotografii, cyfrowej, jest trudniej z tymi rozróżnieniami. Ale raczej jesteśmy zadowoleni z, naszych, z przebiegu naszych rozmów. A to może Ty, Marcin, mógłbyś jeszcze powiedzieć, no bo jesteście taką organizacją, która w odniesieniu do bibliotek, ale macie też w sumie, to trzeba powiedzieć, prawda, trochę muzeów w, w sieci swojej, prawda, i macie też mm, nie usługę tylko system on nie mylę nazwy, to jest takim odpowiednikiem delibry dla muzeów, więc też chcę pokazać, że zajmujecie się tym sektorem nie tylko L, ale też GAM. E, czy, i w pełnicie taką funkcję, no, taką standaryzującą i też taką, no, może nadzór to za duże słowo, ale dobrze widzicie jako agregator, prawda, ten stan prawny, czy, czy jak, jak, jak Ty to widzisz, gdy macie te kilkadziesiąt instytucji i właśnie też z nimi negocjowaliście prawda, umowy dotyczące bardzo mojego wycinka, metadanych, to czy, czy są to burzliwe rozmowy, czy, czy to są trudne sprawy? Znaczy tak, no, jeżeli chodzi o, o temat, wątek muzealny, to wydaje mi się, że Tutaj e, tak naprawdę przede wszystkim e, współpracowaliśmy czy współpracujemy z Muzeum Narodowym w, w Warszawie e, i, i tutaj e, żadnych e, oporów, niczego takiego nie było. Jedna rzecz, która się pojawiła to to, że w metadanych e, w jednym z pól był opis obiektu, taki, który ewidentnie był utworem. Ten opis po prostu był utworem. To nie były nie wiem, przepisane informacje z okładki książki typu tytuł, autor, rok wydania, ale, ale był to opis, który był utworem. No i ze względu na, na różne interpretacje tego, czy kryterium na w Polsce się stosuje, czy się nie stosuje, to ostatecznie e, zapadła decyzja, żeby mm, opisy które są przekazywane do Europeany, tego opisu już jakby szczegółowego pozbawiać. To jest jakby jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć, specyficzną dla, dla, dla, dla muzeów. Jeżeli chodzi o kontakty z instytucjami ogólnie, to z instytucjami kultury, to, to właściwie duże instytucje, czy duże instytucje i większość instytucji, bo my też mamy dane z, z to jest około 90 e, źródeł, nie pamiętam co wydaje mi się, że 41 mówiłem, że, że, że, że, że, że tą umowę podpisało. Staraliśmy się najbardziej przekonywać te największe instytucje, żeby po prostu jak największą liczbę tych, tych danych e, uwolnić. E, mniejsze instytucje czasami po prostu w ogóle nie, jakby nie chciały podejmować ryzyka. Większe instytucje wydaje mi się, że bardziej były skłonne w ogóle rozważać to, być może jest to też kwestia na przykład posiadania własnego zespołu prawnego, który mógł doradzić, czy można to zrobić, czy, czy nie. Kolejna, kolejna rzecz to wydaje mi się, że sporo problemów, o których mówiłem na, na swojej prezentacji, czyli właśnie Niewłaściwe oznaczanie e, praw tak naprawdę wiąże się z tym, że zbiory, e, no, o których informacje my agregujemy są dostępne online już od ponad 10 lat. No i 10 lat temu podejście było zupełnie inne. E, nie, nie, nie, jakby założenie było takie, że właściwie... Instytucja coś zdigitalizowała, fizycznie posiada książkę, no to skan do skanu też ma prawa i, i nikt jakby się nie bawił w szczegółowe analizy, kto ma prawo do, do metadanych, kto do skanu i tak dalej. Także teraz, kiedy to nastawienie się zmieniło, jest jeszcze kwestia tego, kto te półtora miliona opisów prawi po prostu. To się da oczywiście tam zautomatyzować tak dalej, no ale jest to konkretna praca do, do wykonania. Jeszcze, jeżeli mogę chwilkę, skojarzy się tutaj dość ciekawa rzecz, nie związana z Federacją Bibliotek Cyfrowych. W tym roku braliśmy udział w takich zbiórkach na 1989, w Poznaniu, Warszawie i Gdańsku. Robiliśmy wspólnie z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, czy właściwie Narodowy Instytut audio to robił, my byliśmy partnerem technicznym, tak? I jeszcze w każdym z miast byli, byli partnerzy lokalni. Chodziło o to, żeby nakłonić mieszkańców do przyniesienia swoich pamiątek, które się kojarzą w jakiś sposób ze zmianą ustrojową z, z lat 80. No i też mieliśmy wielokrotnie bardzo poważne zagłoski prawne, czy to jest coś, co możemy udostępnić, czy nie. Staraliśmy się wszystko skanować, żeby jak już ktoś przyszedł, to żeby dostał w do postaci cyfrowej, żeby to zabezpieczyć. Natomiast często było tak, no a czyje to są zdjęcia? No moje, ale moje to znaczy no moje, no to są moje zdjęcia, to ja mówię, że, żeby je udostępnić. Okazywało się, że są moje, no bo ja je mam fizycznie, ale ja ich wcale nie robiłem i właściwie to nie wiadomo kto je robił i no dotykamy w tych, tych, tej chwili tematu po prostu utworów e, osieroconych, na, na, na których e, bardzo wiele się natknęliśmy w czasie, w czasie tych zbiórek. Także, też może nie będę wchodził w szczegóły, ale e, bardzo staraliśmy się przychylnie interpretować to, co można udostępnić, a co nie, z założeniem takim, że e, jeżeli będzie problem, no to po prostu zdejmiemy coś ze strony. No i na razie po kilku miesiącach problemów jeszcze nie Jak mogę właśnie tych kwestii no My do kwestii naszej znaczy Wikimedia, w Wikipedia i te siostrzane projekty, zwłaszcza Wikimedia Commons, mają do tego zupełnie inne podejście, to znaczy my zakładamy, że jeśli utwór nie jest wyczyszczony jeśli chodzi o kwestie prawne to jest bezużyteczny w pewnym sensie, znaczy jest bezużyteczny w tym sensie, że jeśli my byśmy to udostępnili na wolnej licencji niezgodnie z prawem Ktoś to potem użyje na tej wolnej licencji i my go ładujemy w masywne kłopoty, nie tylko siebie, ale też tą osobę, która używa ten utwór, czy będzie oznaczony utwór jako rzekomo będący w domenie publicznej na przykład, a tak naprawdę nie jest i w związku z tym no, naszą ideą jest nie tylko to, żeby sobie to można było pooglądać w Wikipedii czy właśnie Wikimedia Commons, tylko żeby to można było później do czegoś jeszcze wykorzystać, na przykład w podręczniku szkolnym albo wykorzystać w jakimś nowym innowacyjnym projekcie, które powstają, powiedzmy na przykład mamy zdjęcia z Bundesarchiv, które zostały udostępnione przez tą instytucję i one przez wikipedystów zostały tak zwano wzgotagowane, To znaczy ich miejsca prawdopodobne wykonania są zrobione I można na podstawie tego zrobić taki projekt na przykład historyczna Łódź Gdzie te zdjęcia są prezentowane po kliknięciu w mapę tak? To jest taki przykład innowacyjnego po prostu projektu Który można użyć i wykorzystać te zdjęcia dzięki temu Że wiadomo, że one na pewno są legalne Natomiast jeśli ktoś wykonuje całkiem sporą pracę właśnie udostępniając różne utwory na swojej własnej stronie, ale nie jest to w żaden sposób wyczyszczone, nie wiadomo jaka jest tego licencja, nie wiadomo kto do tego ma prawa, to w, tym, w pewnym sensie marnuje swój wysiłek. To znaczy nikt później tego nie wykorzysta, a jeśli mamy jeszcze taki przypadek, że mamy powiedzmy robione jest to w ramach jakiegoś grantu są pieniądze na stronę, na przykład utrzymanie strony na ileś tam lat w trakcie trwania grantu, grant się kończy, ciach, znika to z sieci, tak? I nikt wcześniej tego też nie mógł na przykład zmirrorować, czy powiedzmy nawet choćby przenieść do Wikipedii, czy innych otwartych projektów, z tego powodu, że nie było wiadomo o co, jak wygląda kwestia prawa autorskich do tego. I mimo wszystko, no nasze podejście przynajmniej jest takie, że trzeba zacząć od tego, żeby ustalić, Jakie są prawa autorskie bo inaczej to na dłuższą metę nie przetrwa Wcześniej czy później zjawi się ktoś kto powie to jest moje I jeśli w samej na przykład Wikimedia Commons gdzie mamy tych zdjęć nie pamiętam w tej chwili Ile ale to idzie w miliony kilkadziesiąt milionów zdjęć tak I teraz jeśli byśmy dopuścili możliwość wpuszczania do tego zasobu który w 99 plus procentach jest rzeczywiście czysty prawnie W takich rzeczy które są dwuznaczne to efekt by był taki, że byłoby dużo ludzi, którzy by to użyli. My byśmy mieli całą masę roszczeń prawnych w, i powiedzmy Wikimedia Foundation, która prowadzi ten projekt, by nie wychodziła z sądu praktycznie biorąc. I w przypadku powiedzmy mniejszego projektu jest mniejsze ryzyko, ale też jest. ja mam sam liczne, no liczne nie, ale w, powiedzmy zdarza się od czasu do czasu, że ktoś na przykład udzielił nam praw, twierdząc, że ma do tego, a potem się zjawia fotograf, który stwierdził, nie, ja nie przeniosłem nigdy praw na przykład. To jest częsty przypadek osób z VIP-ów, którzy przysyłają swoje zdjęcia. Potem my zadajemy pytanie, ale kto zrobił te zdjęcia, i kto ma do nich prawa? Oni twierdzą, że zrobił to tam jakiś zawodowy fotograf w studiu i oni podpisali umowę o przeniesienie praw. No to w porządku, to my to, jeżeli ten VIP udziela nam licencji, no to możemy to użyć. A potem nagle po pół roku pojawia się fotograf, mówi, nie, nieprawda. Ja w żadnych praw nie przenosiłem, to proszę to zdjąć, tak, no i to się kończy zwykle tylko na zdjęciu i tych, nie ma dużo takich przypadków, jest rocznie, ale jakbyśmy powiedzmy wyluzowali, że tak powiem, te podejście, na przykład przyjmowalibyśmy wszystkie zdjęcia, które przysyłają VIP-y bez Pytania o to, kto jest właściwie ich właścicielem praw autorskich, no to byśmy, ja bym nie wychodził z sądu praktycznie biorąc, tak? I to jest kwestia tego, że po prostu jeśli mamy zdjęcie w Wikipedii, które jeszcze na przykład trafi na stronę główną, to to zdjęcie zobaczy jakieś 11-12 milionów ludzi w Polsce, tak? Bo tyle osób wchodzi na stronę główną Wikipedii. To już jest taki zasięg, że jeśli ktoś ma prawa do tego, to sobie zaświeci mu się w pewnym momencie czerwona lampka w głowie, a to ja Was pozwę sobie coś tam na tym urobię, tak? No i dlatego to jak mówię, jeśli projekt ma przetrwać na dłuższy czas nie tylko tam w trakcie trwania grantu, czy przez tam powiedzmy 3 czy 4 lata a potem prawdopodobnie zniknie, tylko jeśli zamysł jest taki, żeby to był trwały zasób, to musi być czysty prawnie, bo wcześniej czy później spotkacie się z sytuacją, że ktoś przyśle roszczenia, tak? niekoniecznie tylko finansowe, ale również na przykład prezes jakiejś fundacji, która prowadzi tą stronę, czy dyrektor muzeum dostanie pozew karny. Tak? Nawet jeśli nie pójdzie siedzieć za taką rzecz, to będzie miał w, w powiedzmy wyrok w zawieszeniu i nie będzie mógł żadnej funkcji publicznej prowadzić. Tak, tak się to może dla tej osoby skończyć, plus oczywiście wielki wstyd w, no, w środowisku i, i, i w ogóle ten, ta osoba będzie napiętnowana jako przestępca. I to jest całkiem realna sytuacja. Mnie się zdarzały takie sytuacje, że było już o krok od pozwu, tak? I żeśmy się ratowali, ja się ratowałem osobiście przed tym, łącznie z tym, że zdarza, zdarzyły mi się również dwa procesy, w których musiałem uczestniczyć jako powiedzmy, no na szczęście to były cywilne, więc tylko strona, ale jednak to grozi realnie, to nie jest jakiś wymysł, bo się może właściciel prawa autorskich znaleźć. Nawet jak mamy zdjęcie powiedzmy jakieś stare, sprzed 50 lat, które było wykonywane prawdopodobnie w jakimś małym mieście, w jakimś studiu fotograficznym, ktoś się na to zdjęcie natknie w internecie i sobie przypomni, że jest spadkobiercą właściciela tego zakładu fotograficznego i już jest gotowa sprawa, on może dojść do wniosku, że jeśli powiedzmy wykorzystaliście setkę tych zdjęć za każde 200 zł razy 3 zgodnie z zasadami. Tak, no to jak mówię, tylko my żeśmy się ratowali na różne, na przykład zabezpieczamy się w ten sposób, że jeśli VIP nam przysyła zgodę oficjalną, my się dopytujemy, mamy całe archiwum mailowe korespondencji z tym VIP-em bądź tam z jakimś jego agentem. I w momencie, kiedy pojawia się zawodowy fotograf z roszczeniami, no to my mówimy, dostaliśmy zgodę od tego VIP-a, zbadaliśmy całą sytuację i VIP nas oszuka, tak? No i proszę iść z roszczeniami do VIP-a. I wtedy zwykle to się kończy tak, że oczywiście ten fotograf nie chce iść na udry powiedzmy z, z osobą bardzo znaną. I kończy się na tym, że tylko prosi o zdjęcie, żeby to zdjęcie zniknęło z naszych zasobów, koniec naszego problemu. Natomiast jakbyśmy podchodzili w tak zwany luzacki sposób do tego, to byśmy się wielokrotnie już wrąbali w kłopoty poważne. Także... Dziękuję. Jeśli miałam się wystraszyć, to się nie wystraszyłam. Tym bardziej, że... No, nasz projekt nie jest tak freakowy, jak projekt węgierski, i my posiadamy licencję dożywotnie do, praw, do, do zdjęć umieszczanych w internecie co więcej mamy taki zapis, że jak fundacja przestanie istnieć to mamy obowiązek przekazać wszystkie co bazę danych dostępną one innej instytucji pożytku publicznego, która również będzie miała prawo do tego, żeby te zdjęcia były czy to jest profiki wieków AMEN, ma być, mają te zdjęcia być na tej licencji trzeciej dostępne Natomiast ja mówię o takich, to się nazywa prawa zależna, no, o tych jakby tym kroku dalej. Na mnie jest oczywiste, że autor zdjęcia jakby musi wiedzieć o tym, że jego zdjęcie jest umieszczone w internecie, co więcej on musi być podany i to jest dla mnie przede wszystkim główny problem z e, używaniem rzeczy ściąganych z internetu, że bardzo często ludzie nie podają źródła i nie podają autora. Wydaje mi się, że jeżeli e, i, i, z, i z tym walczę, tak? I z, na, na to się wściekam, z tym walczę i bywam bardzo nieprzyjemnie. Natomiast. E, jeżeli ktoś podaje autora i podaje źródło, to naprawdę, wydaje mi się, że w ogóle nie tylko, ale większość osób nie będzie z tym miała wielkiego problemu. Nie sądzę, żeby Muzeum Sztuki w Łodzi zgłosiło pretensje, że pokazujemy w naszej bazie danych zdjęcie, które wykonał autor, który nam pozwolił na to, żeby je umieścić, wystawę, która była w Muzeum Sztuki w Łodzi i jest napisane że ona była w Muzeum Sztuki w Łodzi w konkretnym roku z konkretną kuratorką. Naprawdę wydaje mi a, a tym bardziej wydawałoby mi się niezrozumiałe, gdyby jakieś zdjęcie podpisane nazwiskiem autora i miejsca, które jest fotografowane, obejrzało 11 milionów ludzi. To jest przecież świetna, darmowa reklama i wydaje mi się, że, że jest ten, nie wiem, 5% czy 10% osób, które w takim wypadku uznają, że mogą na tym zarobić pieniądze, ale... Wydaje mi się, że 90% ucieszy się, że, że to jest, to, to, jest to, to, tylko, że musi być podane co i jak. Natomiast ja tu chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz z, tym, z tej perspektywy organizacji pozarządowej. Ja byłam pod wrażeniem tego, jak np. z muzeum udostępnia swoje zbiory i i w ogóle jest ta tendencja teraz, nie wiem czy już zachęta jest tym też na tym etapie, żeby w wysokiej rozdzielczości udostępniać pliki czy nie, ale jest ta tendencja do tego, żeby zbiory tych wielkich muzeów były udostępniane w tak wysokiej rozdzielczości, że pozwala to na wydrukowanie ich w książce czy na plakacie praktycznie bez informowania o tym muzeum. I to jest taka rzecz, która we mnie wzbudza lekki, nie wiem, czy opór, ale ja, to jest taka rzecz, której ja się teoretycznie, potencjalnie się bym bała, a z drugiej strony myślę, że jest taka część rzeczy, które my byśmy chcieli udostępnić w taki sposób. Jeśli nawet nie do, w takiej rozliczości do druku, to przynajmniej w takiej, żeby można było zobaczyć szczegóły zdjęcia, ale to jest to, przez co, przez co my jako NGOs bez stałego budżetu nie możemy przeskoczyć, bo nawet przy tym, jak to mamy tam nie wiem, 10 czy 15 tysięcy zdjęć online, to utrzymanie serwera, który pozwoliłby na udostępnianie ich wysokiej, wyższej rozdzielczości niż ekranowa, jest ponad nasze możliwości finansowe. I, I po prostu y, to, jest, y, y, no, to jest taka, taka, taka rzecz właśnie trochę strukturalna, tak? że w którymś momencie no, coś trzeba z tym zrobić, nie wiem, zrobić selekcję tych najbardziej potrzebnych i, i jednak dać to komuś do trzymania na serwerze narodowym albo jakimś innym. Właśnie to jest element tego partnerstwa, który mi się wydaje ważne, że jednak Część tych zadań digitalizacyjnych, to dobrze wiadomo, jest realizowanych przez trzeci sektor, ale brakuje takiego wsparcia, właśnie choćby takiej platformy zarządzania jednak przez stabilną, z dużym budżetem instytucję publiczną, ale która była otwarta dla niejako do wykorzystywania. Ale chciałem Cię czytać, bo powiedziałeś o, o baniu się i to jest fajnie, że się to słowo pojawiło, bo ta konferencja dotyczy tego przełamania lęków. Jak mówisz, i, i to jest typowy lek, to znaczy małe rozwielczości, części moim zdaniem, było to już relatywnie mało niepokoju. Duże, tak, czego się najbardziej Ty osobiście czy Fundacja byście bali w takim scenariuszu? Duże skany fotografii, tych naj, naj, najciekawszych waszych są w internecie. No ja bym się bała tego, to już na spotkaniu, innym takim spotkali, powiedziałem, to, że e, najbardziej bym się bała tego, że ktoś by taką kiepską książkę ze zdjęciami jakiejś <śmiech> naszej fajnej autorki. I ja po prostu jestem, no, czuła na tym punkcie i strasznie bym to jest, um, że, nie wiem, że będą źle opisane, że ta książka będzie źle wydana, że one będą źle zreprodukowane, że na no ogóle będzie do pani i, i, i, ja, i de, ja w ogóle sobie na to nie możemy pozwolić, tak, żeby, żeby, żeby tak było. E, a może mi się tak wydaje, ale na razie jeszcze nie czuję się dojrzała do takiej, no żeby zupełnie to uwolnić. Bo tym, no, zastanawiam się, bo na tej zasadzie to jest trochę tak, że jeśli... Weźmie RIX muzeum ma takie otwarte zbiory, to, to oznacza, że ja sobie mogę wydać jakąkolwiek książkę. I, no i to jest... Tylko to jest też kwestia zaufania społecznego, tak? No, musimy spróbować to jest, to jest duże pytanie o zaufanie społeczne? Ja mogę, bo to jest fajny temat jest. Znaczy, bo tak, ja myślę, że tu chodzi, to jest ten sam problem, co, ma, co miała Wikipedia, no, która już właściwie teraz przeszła przez taką największą farę krytyk, ale jest to jakby problem demokratyzacji tego, co jest w domenie publicznej, ponieważ no, Wikipedia, jak wiadomo, miała, była ciągle atakowana, że, że to jest byle co, przepraszam. Natomiast potem się okazało, jak się to porównało z renomowaną encyklopedią, że praktycznie błędów jest mniej y, więcej jest w tej renomowanej encyklopedii, w y, Encyklopedii Brytyjskiej niż w Wikipedii. I ja myślę, że za tym jest taki, y, za tym idzie taki strach, y, może też przed utartą kontroli troszeczkę. Bo y, no, psycholog bym może powiedział, że to się boisz utraty kontroli nad tym, co się stanie z tymi dziełami. Jest to możliwe. <laughs> y, ale jest, a jeżeli szczególnie w przypadku dzieł sztuki, no, to on też wynika z takiego naszego przekonania, że sztuka to jest coś takiego jeszcze XIX wiecznego, prawda? że sztuka to jest coś strasznie wielkiego, strasznie musimy to na piedestale postawić, nie wolno tych wielkich szar, dzieł szargać. Natomiast tak naprawdę mi się wydaje, że jakby już logiczną konsekwencją tej demokratyzacji jest to, że jeżeli się dzieło już jest w domenie publicznej, czy tam się znajdzie po prostu, bo prawa wygasną czy też na mocy jakiejś licencji, to już należy do wszystkich i wtedy oczywiście zależy od tego, ale już mówiłam o tej najszerszej licencji, która też daje prawo do użytku komercyjnego i wszelakiego, no dobrze, ktoś sobie zrobi, ktoś sobie weźmie, nie wiem, słoneczniki Van Gogha i sobie zrobi z nich deskę sedesową, naklejkę, no to co, to się, czy to jakoś będzie straszna dziura w, w wielkości słoneczników Van Gogh, ta dziura, dziura sedesowa, no myślę że nie, że nie. I tak samo na pewno sztuczne fiołki, które, które używają wspaniałych dzieł sztuki. Ja bardzo często się, już nawet nie czytam co tam jest napisane, tylko się zachwycam nad jakimiś, jakimiś prymitywistami amerykańskimi ślicznymi, ale bardzo wiele osób zapewne to co sztuczne fiołki z tymi dziełami robią y, obraża, no, była też ta głośna tutaj sprawa zniknięcia w Częstochowie paru. Y, myślę, że też jakby sobie nie wiem bitwę pod Grunwaldem, ktoś neonaziści na koszulkach wydrukowali i poszli maszerować pod jakimiś brzydkimi hasłami to by też obrażało, ale znowu zadaję pytanie no to co? Przepraszam, czy to jest y, w pewnym momencie prawo używania tych dzieł jest prawem nas wszystkich i póki sądy nie powiedzą inaczej, a tutaj jakby nie mają no chyba, że ktoś sobie oczywiście tego, tą deskę sedesową z OWA z, z Godła polskiego zrobił, wtedy jest inna ustawa i tak naprawdę ja myślę, że właśnie problem jest bardziej w naszej głowie, bo to i tak będą ciągle marginalne przykłady, a Chyba nie warto przy okazji wyrzucać do kosza tych wszystkich wspaniałych albumów i tych wspaniałych zastosowań fotografii wysokiej rozdzielczości, które przy okazji zostaną zrobione. No to, jest, to jest pytanie. Mi się wydaje, że to jest, że to jest może rzeczywiście z jednej strony psychologicznej, z drugiej strony no Riggs ma takie zastrzeżenie, że to wykorzystanie nie może obrażać niczyich uczuć i itd. Tak no ja bym jeszcze nie wiem, ja wiem, ja jestem po prostu ciekawa konkretnych przykładów, bo się można teoretycznie rozmawiać, natomiast to jest ciekawe, jak to wygląda konkretnie. Ja tylko bardzo krótko nawet odnośnie X Muzeum czytałem taki raport m.in. ze Fundacji Europeana opracowany. Tytuł, jeżeli tu pamiętam, problem żółtej mleczarki i tam. E, raport jakby, zaczynał się właśnie od e, obrazu, mam nadzieję, że nie pomylę, wemera Mleczarka, e, który jest w zbiorach Rijks Muzeum. No i Rijks Muzeum zdecydowało się na udostępnienie tych skanów czy zdjęć wysokiej rozdzielczości dlatego, że powstawało zbyt wiele, zbyt wiele amatorskich reprodukcji tego obrazu. I oni właśnie m, udostępniając skany czy tam zdjęcia wysokiej rozdzielczości, Mieli między innymi nadzieję, że w ten sposób wypromują e, właściwy wizerunek tego obrazu, właściwą tonację kolorów, tak? Czy ten obraz nie jest żółty, tylko tam jakiś, tak? E, no i to jest troszkę jakby odwrotne spojrzenie, niż, niż to, co, co, co przed chwilą było powiedziane. Trzeba audyt monitorów żeby nie przekonały bardzo. Kończy nam się prostu czas, ja bym chciał zobaczyć tylko, czy nie chce ktoś z Państwa zabrać głosu i czy że najbardziej interesuje mnie, w tym momencie nie komentarze, tylko jakieś Państwa własne spojrzenia na otwarte. Jeszcze jest coś, co Państwa frapuje, fascynuje co Państwo robią i chcieli powiedzieć. Mamy jeden głos, to rozumiem, że dwa. To zrobimy tak, że panowie zabiorą głos. Jeszcze potem Tomek chciał zabrać głos i będziemy powoli kończyć. Dzień dobry, dziękuję, Małopolski Instytut Kultury. Ja chciałem podzielić się naszymi ostatnimi doświadczeniami, które wiążą się też z tematem digitalizacji i rozwiązywania właśnie tych wszystkich problemów. Właśnie wystartowaliśmy niedawno z portalem, który jest dostępny pod adresem muzeamaopolska.pl i to był naprawdę duży projekt, który wiązał się ze współpracą z aż 35 muzeami z regionu, więc rozmów na temat praw do wizerunków obiektów przeprowadziliśmy naprawdę mnóstwo. I chciałem tutaj nawiązać właśnie do tego pytania, czy w jaki sposób działając zgodnie z literą prawa możemy właśnie negocjować z instytucjami. I mi osobiście wydaje się, przynajmniej przy okazji tego projektu takie wrażenie odniosłem, że tak jak zostało to już powiedziane, często jest to kwestia orzecznictwa, albo na przykład jakiejś ekspertyzy. I w momencie, kiedy przystępowaliśmy do pracy nad, nad tym portalem i rozmawialiśmy z muzeami na temat praw a były to bardzo różne muzea, bo było tam na przykład Muzeum Narodowe w Krakowie, ale też bardzo małe muzea regionalne, na przykład w Świątnikach głównych Muzeum Słysarstwa, to często było tak, że jednym punktem odniesienia była, były rekomendacje przygotowane przez NIMOS, przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Natomiast nie było żadnej alternatywy i bardzo długo zmagaliśmy się i z naszym strachem, że właśnie bardziej otwarte podejście do tego tematu może wywołać jakiś rodzaj sprzeciwu albo nawet przerwania współpracy, co byłoby katastrofą dla całego projektu. I zmagaliśmy się też ze strachem tych właśnie instytucji, które nie widziały żadnej alternatywy, żeby zgodzić się na, na proponowane przez nas warunki. I dopiero przygotowanie kolejnej ekspertyzy, w której zresztą centrum cyfrowe nam pomagało sprawiło, że, że właśnie wszyscy zdali sobie sprawę, że, że nie do końca jest tak, że, że jest tylko jedna droga, tylko właśnie można w inny sposób interpretować różne przepisy. I w tym momencie jeżeli wejdą Państwo na przykład na portal wirtualnych muzeów Małopolski to ciągle przy wszystkich wizerunkach obiektów, a są to bardzo dobre jakościowo obiekty, część z nich jest zdigitalizowana jest w trzech wymiarach, ciągle widnieje tam napis, że prawa do wizerunków są zastrzeżone dla Małopolskiego Instytutu Kultury. I nawet kiedy była już premiera portalu to, to um, aż um, musieliśmy ciągle zachować ten, ten zapis. Natomiast negocjacje cały czas trwają i w tym momencie aż 34 z 35 muzeów już zadeklarowało chęć zmiany tej licencji, podpisania aneksu do umowy i ostatecznie prawdopodobnie wszystkie te obiekty znajdą się na licencjach Creative Commons, więc jest to jakby przykład, że może ten strach właśnie jest zupełnie irracjonalny i wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie jesteśmy w stanie zaproponować jakiejś alternatywy albo sami jej nie znamy. No i nie wiem, wydaje mi się, że to jest takie bardzo pozytywne doświadczenie że i, i też przy okazji kolejna rola dla instytucji kultury, że właśnie może należy szukać jakichś wzorów i promować jakieś rozwiązania, które jeszcze nie są powszechnie znane i może to jest sposób na walkę właśnie z tym strachem. I to tyle, dziękuję. Andrzej Kopciński, ja nie za bardzo rozumiem, dlaczego Pan jest, czy był pozywany do sądu skoro miał Pan zgodę właściciela dominiowanego właściciela zdjęcia, przecież jeżeli ja na przykład wysyłam na konkurs swoje zdjęcie to podpisuję oświadczenie, oświadczam, że ja, imię, nazwisko jestem właścicielem tego zdjęcia i teraz, jeżeli ja nie jestem a skądś go zeskanowałem, czy też, że tak powiem, zapoczyczyłem to zgodnie z polskim prawem nie jest pozywana redakcja, nie jest pozywany, pozywany pan czy ktokolwiek, tylko ja, jako osoba fizyczna. Dziękuję bardzo. Ale to mi się wydaje, znaczy bym nie chciał już tego dalej drążyć, tak, myślę, to dokładnie myślę, jeszcze jutro o tym będzie sesja, ale chodzi o to, że nawet niesłuszne pozwy jednak wprowadzają organizację na drogę sądową, która jest czasochłonna, kosztowna jest po prostu pewnym ryzykiem, które wiele podmiotów, nawet takich dużych, jak Wikipedia nie chcą podejmować. Chciałem o czymś innym powiedzieć jeszcze krótko na ten temat. To znaczy praktyczny przypadek jest na przykład taki. Mamy vip który jest na fotografii wysyła nam, albo sam ładuje nawet na Wikimedia Commons w zdjęcie swoje i podpisuje, że jest jego autorem. Tak? To jest dla każdego oczywiste, że to nie może być autorem studyjnego zdjęcia VIP, który sam nie jest zawodowym fotografem. Tak? No i w tym momencie my możemy teoretycznie wziąć to za dobrą monetę, ale jeżeli ja widzę i to jest oczywiste, że coś jest nie tak z tym zdjęciem, no muszę go uporządkować, by się tego nie zrobię, niby mam zgodę tego kogoś, ale wtedy nie można założyć, że ja w dobrej woli, że tak powiem to zdjęcie użyłem, bo każdy powie, to jest oczywiste, że, że to jest bzdura to, co ten ktoś tą zgodę wydał. No to jest taki przy, przykład tego, że nie można tak sobie, hop, siu, akceptować każdej zgody, jak człowiek się temu przyjrzy i w 5 sekund jest w stanie zdać sobie sprawę, że coś jest nie tak z tą zgodą. Natomiast tak jak mówię, zgody akceptujemy, jeżeli wszystko wygląda ok. A, a jak się zdarza taki przypadek, to jak mówiłem właśnie odsyłamy wtedy do tego, kto tą zgodę wydał, z tym, że mamy dokładne archiwum wszystkich zgód, tak. I dlatego nie akceptujemy zdjęcia, które jest podejrzane. Takie jest nasze podejście. Natomiast ja chciałem też powiedzieć tą drugą rzecz, to znaczy o tym, że właśnie jest taka trochę takie zjawisko, że powiedzmy instytucje dla mają taką podejście, że im bardzo zależy na tym, żeby utwór był udostępniany w określony sposób, żeby był prawidłowo opisany, użyty z jakby takim szacunkiem do utworu i jego twórcy. To jest oczywiście w pełni zrozumiałe, natomiast różne sposoby użycia i czy one są akceptowane, czy nie, to jest trochę kwestia kulturowa. Znaczy w tym sensie na przykład akurat w Wikipedia czy Wikimedia Commons to jest projekt globalny, dlatego Zdarzają się nam przypadki bardzo dziwnych sytuacji. Na przykład według zasad islamu nie wolno pokazywać w wizerunku Mahometa, tak? A w Wikipedii można oczywiście tych wizerunków trochę znaleźć. I była naprawdę duża akcja podejmowana przez różne organizacje islamskie, żeby to zdjąć z Wikipedii, tak? Tylko wtedy była dyskusja, że one prawnie są ok, bo to były tam utwory z domeny publicznej i tak dalej. I że nie możemy się na to zgodzić, bo potem nagle Ktoś przyjdzie z jakiejś innej środowiska kulturowego i powie mu, że na przykład nie podobają mu się zdjęcia pań z Nagimbiustem. Dajmy na to. Albo y, na przykład w polskiej Wikipedii z kolei mieliśmy taką sytuację, że na stronie głównej y, był przez jeden dzień prezentowany artykuł o powieści Nabokowa o Licie, tak? I był on w, w, w ilustrowany takim obrazem, nie pamiętam jakiegoś francuskiego, impresjonisty, chyba o tytule nimfy, gdzie było widać no, młode dziewczę z znakiem biustem i to było zdjęcie, znaczy to, to, to, to był po prostu obraz, tak? I się od razu pojawiły protesty, że to już jest nie omal pedofilia, że zaprezentowanie na stronie głównej tego zdjęcia jest, jest jakimś czymś w rodzaju pedofilii, tak? Czy promowaniem pedofilii. No i, i to już z kolei jest następny kulturowy, taki, że powiedzmy we Francji nikomu w ogóle nie przyszło do głowy pomyśleć w ten sposób, w tym kontekście o tym, a w Polsce tak, no i też teraz jest kwestia właśnie tego kto i dlaczego uważa, że użycie tego utworu jest złe albo dobre i w kontekście muzeów, które jakby są tylko powiernikami zasobu narodowego, <śmiech> mówię tutaj o utworach, które już są w domenie publicznej, o utworach, do których ktoś ma prawa autorskie, to jest zupełnie inna sprawa, tak? i teraz <śmiech> Czasami mnie irytuje trochę takie podejście muzeów, że my jakby nie będziemy, jak ja to mówię, rzucać pereł przed wieprze, bo my wiemy najlepiej, jak ten utwór powinien być w ogóle używany przez innych, tak? To jest takie podejście kulturowo aroganckie, bym powiedział w pewnym sensie. To znaczy ja, ważna osoba w muzeum, która ma olbrzymią wiedzę na ten temat i tak dalej, wiem najlepiej, jak to powinno być zrobione i wara innym od tego, żeby użyli to w inny sposób. I to jest kulturowa sprawa. Poczucie wyższości nad innymi w pewnym sensie tu, tutaj jakby się pojawia, natomiast ktoś może na przykład tak jak Monty Python wziąć powiedzmy jakiś stary obraz i domalować mu wąsy i obecnie nikomu już nie przyjdzie teraz do, do głowy, że to jest coś złego Monty Python stał się elementem ważnym kultury, tak? I teraz jeśli, powiedzmy, ja, znaczy, ja powiedzmy Muzeum Narodowe powie tak, ok, możemy udostępnić wysokorozdzielcze zdjęcie, w, w, powiedzmy, Bitwy pod Grunwaldem, ale proszę tego nie używać w jakiś sposób, typu, że nie wiem, domalować wąsy, na przykład Jagielle, czy coś w tym rodzaju, a z kolei pojawi się jakiś polski Monty Python, który ma fajny pomysł na to, żeby zrobić z tego coś prześmiewczego, tak, no i, i tu jest teraz kulturowa sprawa czysto i uważam, że muzea w, jako dysponenci w tylko, a nie właściciele tych utworów z domeny publicznej, powinni jednak mieć świadomość tego, że nie powinni w ten sposób traktować tych, którzy chcą ten utwór użyć. Nawet jak im się to podoba, nie podoba i ich to denerwuje, moim zdaniem przez z definicji po, powinni powiedzieć, mogą powiedzieć OK, ja jestem niezadowolony z tego, tak? Irytuje mnie to. Ale nie mogę tego zakazać, bo to już jest forma jakby cenzury, próba kontroli tego, jak inni ludzie używają utwór, do którego używania w zasadzie mają prawo. Dziękuję Tobie bardzo Tomku za dodanie tego wątku kulturowego i też myślę że bardzo takie dobre podsumowanie sesji. Ja chciałem powiedzieć jedno, że ten wątek o roli instytucji i też roli pracowników jest chyba kluczowy. Yy, bo ja bym jednak dodał, że to można na to patrzeć jako arogancję, no jednak powierzamy tej instytucji pewną misję, która jednak jest definiowana jako pewna misja troski, yy, o pewne wartości, o pewien zbiór. No i, i można ją też interpretować, że w tej trosce się pewne rzeczy, yy, nie wiem, ogranicza czy filtruje. Ale to jest pewna dyskusja, która w ogóle mam nadzieję, że będzie się toczyć, tak samo jak ten wątek lęków i ich przepracowywania, że się będzie toczyć przez dwa dni, fajnie, że one wypłynęły. I też, wydaje mi są właśnie kluczowe rozmowy. Mi się przypomina taka analogia od zupełnie innego projektu, Projektu, projektu edukacyjnego, on się nazywa Szkoła z Klasą 2.0, gdzie jest bardzo ciekawy element wypracowywania lokalnych takich kodeksów. Oczywiście tak naprawdę potrzebujemy rozwiązań narodowych, musimy sobie w całym systemie kultury wypracać normy. Ale Robienie tego lokalne, rozmawiam właśnie w instytucjach z tymi miejscowymi, może nawet małych ludźmi, którzy tam przychodzą jakoś, chcą mieć zbiory udostępniane, czy z grupami, takimi, którym zależy na przykład wikipedyści, myślę, że to jest bardzo dobrym ćwiczeniem. Jeszcze chciałem jedno Państwu podkreślić, bo to mi się wydaje niesamowite, ta liczba 12 milionów Polaków korzystających z Wikipedii, proszę sobie uświadomić, że jest to online największa instytucja kultury. Wiecie, jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, z jakimi wyzwaniami się zmaga naprawdę duża instytucja kultury online, to należy komputać Wikipedię, bo ta troska o prawa autorskie właśnie wydaje mi się znamienna i to, też, co mi się bardzo spodobało, że wyszło z, tego, z tej dyskusji, to takie dwie sytuacje. Mamy jedną organizację, która trochę mniej się troszczy o prawa, ale, ale myśli o tym właśnie, jak się wykorzystuje ten zasób, że są pewne jakieś prawa moralne, prawda, czy sposoby korzystania, na których zależy. Jest sytuacja zupełnie odwrotna Wikipedia, która bardzo troszczy się o warstwę prawną, ale już na poziomie korzystania mówi, yy, róbcie co chcecie. To są dla mnie takie bardzo ciekawe dwa bieguny, myślę, na których jest rozpięte całe spektrum podejść do tak zwanego open glam, o których będziemy dalej dyskutować. Dziękuję bardzo za udział w tym naszym panelu. Chciałem zapowiedzieć następną część konferencji, która jeszcze odbędzie się przed przerwą i będzie to wystąpienie Roberta Więckowskiego z SWPS-u i Fundacji Kultura bez Barier, który opowie o dostępności, i o barierach udostępnianiu kultury. Ja przyznam, osobiście bardzo się cieszę, że ten temat pojawia się tak szybko w naszej konferencji, bo kwestia dostępności dostępności dla osób z różnymi ograniczeniami, wykorzystania z kultury jest czymś, o czym się często nie mówi, a nigdy tego dosyć, bo to jest coś, z czym wszyscy podejrzewam, mamy duży, duży jeszcze problem do rozwiązania. Raz, dwa, Dzień dobry Państwu. Tak to jest, że, że jak się tylko udaje, że widzi, to trzeba się troszeczkę wspomagać i stąd te wszystkie, wszystkie przygotowania. Bardzo, bardzo się cieszę, że, że, że znalazło się miejsce na, na sprawy osób z niepełnosprawnością, różnego rodzaju niepełnosprawnością w trakcie rozmowy o otwieraniu na wszystkich i o powszechnym dostępie do kultury. Tak na sam początek, ja nigdy nie zapomnę, kiedyś byłem na konferencji językoznawczej i profesor Realczyk powiedział, że y, jako, jako prowadzący powinien zacząć, no to on zaprasza do tego, żeby wypowiadali się i ci, którzy mają coś do powiedzenia, i ci, którzy mają prezentację. Jestem w takiej sytuacji, jakiej jestem. E, w każdym razie, w każdym razie, proszę państwa, e, o czym będziemy rozmawiali? Będziemy, e, będę, będę starał się naświetlić e, nie, nie, nie bardzo dogłębnie, aczkolwiek aczkolwiek mam nadzieję, że, że w sposób przynajmniej odrobinkę wystarczający, sytuację osób z niepełnosprawnością też w odniesieniu do, do instytucji Open Glam, do całej idei Open Glam. Co jest ważne, Open Glam dla mnie to za chwilkę za chwilkę będziemy o tym, będę o tym mówił szerzej i to znajdzie też odzwierciedlenie w prezentacji. Odnosi się do dwóch rzeczywistości, rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości realnej. I tak też będzie pomyślana prezentacja, a ja będę komentował, co bardziej wirtualnie, a co bardziej realnie. Jeżeli wirtualne nie jest realne. Dobrze. Proszę państwa. Czy zmienił się? Ja będę od czasu zmienił się slajd. Fantastycznie. Proszę państwa. O tym, czym jest Open Glam, czym są instytucje Open Glam, troszeczkę słyszeliśmy teraz podczas, podczas panelu i bardzo fajnie, że był ten panel. Ja ściągnąłem z internetu i sparafrasowałem takie najprostsze i najbardziej mi potrzebne. Um, określenie instytucji Open Glam, a więc z jednej strony to jest tworzenie tego kontentu internetowego i umieszczanie go w internecie z takim przesłaniem, jeżeli jeżeli dotrzesz do tego kontentu, jeżeli interesuje Cię ten dany tekst kultury, to korzystaj z niego w taki sposób, jaki ty uważasz za słuszny, a sprawa druga to są te wszystkie działania otwartościowe związane ze światem realnym, czyli to są różnego rodzaju warsztaty i to są na przykład mm, to jest na przykład dbałość o to, żeby likwidować bariery dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a likwidowanie barier architektonicznych. Takie myśli znalazłem w tym wszystkim, we wszystkich tekstach, które przeczytałem w internecie i te myśli niech będą początkiem naszej rozmowy o w ogóle o osobach z niepełnosprawnością, czyli z jednej strony internet, wrzucamy coś do internetu i dajemy każdemu możliwość korzystania z niego. Z drugiej strony otwieramy instytucje, kultury, te istniejące realnie i też zapraszamy, rozumiem, każdego, żeby przyszedł, żeby korzystał, żeby cieszył się i na w miarę możliwości pełnią, pełnym sobą i żeby, żeby coś z tego wszystkiego wynosił. To jest jeden poziom, z którego startujemy, czyli określenie tych instytucji Open Glam. Drugi poziom to osoby z niepełnosprawnością. Dla, dla Państwa, którzy z pewnością się nie zajmują na co dzień tym tematem, niektóre liczby mogą być zaskakujące. Może niektórzy z Państwa to przeczuwają, inni nie. W Polsce jest około 5 milionów osób z niepełnosprawnością. I zdecydowana większość z nich potrzebuje jakichś udogodnień, potrzebuje tak zwanych usług dostępu, żeby móc korzystać z y, tekstów kultury. I nieważne, czy te teksty kultury to są teksty zdigitalizowane i istniejące w przestrzeni wirtualnej, czy też są to teksty kultury y, prezentowane w świecie realnym, czyli w trakcie wystaw, w trakcie warsztatów, w trakcie spacerów. I cokolwiek jeszcze Państwu przychodzi do głowy, czy choćby w momencie, kiedy sięgamy po książkę. Nie ma to zupełnie, zupełnie żadnego znaczenia. Te osoby potrzebują po prostu um, udogodnień, bardzo, bardzo różnych udogodnień. Co jest jeszcze ważne? Osoby z niepełnosprawnością, o kim, o, kim, o kim mówimy? To są osoby oczywiście z niepełnosprawnością sensoryczną, to są osoby niewidome i niesłyszące, i dla tych osób najważniejsze jest udostępnienie merytoryki tekstów kultury. Osoby z niepełnosprawnością ruchową oczywiście muszą mieć możliwość dotarcia do tego tekstu kultury. I tutaj znowu to się może wydawać um, nie dla każdego może to być oczywistością, ale tak samo niektórym osobom niepełnosprawnym ruchowo tak samo trudno jest dotrzeć do muzeum, do galerii, do biblioteki, jak i skorzystać z tekstu kultury umieszczonego w świecie wirtualnym, ponieważ na przykład yy, interfejs danej strony nie został stworzony w ten sposób, aby mógł być obsługiwany z poziomu klawiatury, albo aby mógł być obsługiwany ruchem gałek ocznych. A takie programy istnieją i na przykład dla tetraplegników, dla osób z paraliżem czterokończynowym to jest bardzo ważne, jeżeli czegoś takiego nie zrobimy, one myszką się nigdy w życiu nie posłużą I, yy, i to jest tak samo bariera architektoniczna, tylko w tym momencie mówimy o budowaniu nie budynku, a mówimy o budowaniu strony internetowej. Ja poszukuję od czasu do czasu y, spacji, dlatego są te takie przerwy i wtedy się bardzo skupiam. Bardzo przepraszam, żeby, żeby nie przejdzieć. Proszę Państwa, slajd, y, slajd następny, slajd czwarty. Zapewne Państwo kojarzą y, piramidę potrzeb Maslowa. Przepraszam, aha. Przeskoczyło. Znaczy ktoś jest, kto umie wrócić? <grymiany> Naprawdę. O, będzie pięknie, będzie pięknie, będzie pięknie. Dobrze. Nie ma... Nie, ja jak siadam to zasypiam, dziękuję. Nie. Proszę państwa... Mm, tak, w likwidowaniu wszystkich barier, to tak, to tak prawie że filozoficznie zabrzmi, zawsze najważniejszy jest człowiek i nie ma, takiej, nie ma takiej bariery, której się nie da, nie da, nie da pominąć, jeżeli, jeżeli, jeżeli się pojawi człowiek, który będzie chciał pomóc. Piramida potrzeb Maslowa, zapewne państwo ją znają, prawda? Na samym dole te takie najważniejsze w tym takim klasycznym obrazie to są potrzeby fizjologiczne i dopiero kiedy mamy, mamy zaspokojone te potrzeby fizjologiczne i różne kolejne, jakieś tam, dochodzimy do potrzeb samorealizacji, dopiero wówczas myślimy o samorealizacji. Przekładając ten rysunek, parafrazując na, na świat kultury, na samym dole mamy dostęp do tekstów kultury, na samym górze, na samej górze umieściłem y, możliwość korzystania z tych tekstów kultury, dowolnego korzystania z tych tek tekstów kultury, ewentualnie samodzielnego tworzenia tekstów kultury, ale o tej y, działalności artystycznej, quasi-artystycznej nie chciałbym mówić. Gdzie są osoby z niepełnosprawnością? Proszę państwa, bez względu na to, czy jest to świat realny, czy jest to świat wirtualny, jesteśmy na samym dole. My potrzebujemy dostępu do tekstów kultury. My nie myślimy o tym, żeby je wykorzystywać. Może troszeczkę czasami myślimy, ale nie to jest nasz najważniejszy problem. Kiedy będziemy mieli udostępnione teksty kultury, to wtedy będziemy wiedzieli, że, mm, że, że, że możemy, możemy dalej iść w górę tej piramidy Masloa i starać się dobierać kolejne cele, które chcielibyśmy realizować, a może kiedyś nam przyjdzie do głowy pomysł, nam, na przykład osobie niewidomej, co zrobić fajnego z bitwą pod Grunwaldem. Bitwa pod Grunwaldem to jest taki tekst kultury, którego nie wyobrażam sobie, jak albo zaodiodeskrybować, albo jaką typografikę przedstawić, e, nic. E, państwo znają, prawda? Ja kiedyś na studiach, jak byłem i chodziłem na takie zajęcia z czytania obrazów, to pani doktor, która je prowadziła, powiedziała, że tutaj Matejko wyżygał wszystkie kolory świata. Tyle pamiętam. Dobrze, slajd piąty poproszę. E, open Glam, a osoby z niepełnosprawnością, wchodzimy w świat wirtualny świat tworzenia zdigitalizowanych kopii. Bardzo, bardzo ważna sprawa. Jeżeli teksty kultury nie zostaną udostępnione, jeżeli nie zostaną opatrzone usługami dostępu, wówczas świat tworząc wirtualne teksty kultury, skopiujemy wszystkie bariery, z którymi osoby z niepełnosprawnością spotykają się w świecie realnym. Jeżeli zamieścimy zdjęcia, najbardziej fajne, naj, najważniejsze, zdjęcia obrazów, w ogóle fotografie, rysunki, kolarze, jeżeli zamieścimy książki i one nie będą w odpowiedni sposób y, opatrzone usługą dostępu, wówczas osoby z niepełnosprawnością w dużej mierze z nich nie skorzystają. O usługach dostępu będę mówił troszeczkę później. Natomiast to y, byłoby przepięknie, gdyby, o tym, y, gdyby pamięć o tym y, towarzyszyła twórcom tych y, digitalizowanych tekstów kultury na samym początku. Wtedy się to robi dużo łatwiej. Wtedy się to robi w sposób naturalny. Powracanie do tekstów, tutaj słyszeliśmy o tym, że jest na przykład półtora miliona zdjęć, które, do których nie wolno było dostarczyć opisu. Tutaj jest mój kolega, który tak samo jak i ja, kroczy przez świat z blondyną w ręku. Z białą laską, przepraszam. I, I proszę państwa, dla nas te opisy to jest niebo. To jest tak naprawdę niebo. Jeżeli one by były, to my moglibyśmy od razu korzystać sobie z tych zdjęć. Jeżeli ich nie ma, to te zdjęcia dla nas nie istnieją. Ja ich nie zobaczę, Wojtek ich nie zobaczy. Możemy wejść. Nam program, w jaki sposób nam program czytający odczyta dane zdjęcie? Poda nam dokładną liczbę pikseli. To jest przeważnie tak pomiędzy 180, 18 tysiącami, a iluś tam milionami. To w zależności od tego. Tyle wiemy. Co jest bardzo ważne, jeszcze odpowiednie formaty. Książki zeskanowane niekoniecznie są, niekoniecznie są dostępne dla osób niewidomych. Jeżeli wrzucimy film, ważny film, nie będzie tłumaczenia na język migowy, nie będzie napisów, nie skorzystają z nich osoby niesłyszące. I ten interfejs, ten, ten bardzo, bardzo ważny interfejs. Jeżeli, jeżeli naj, najlepiej udostępnione informacje, wiadomości merytoryczne, jeżeli interfejs będzie niedostępny, nie będą dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Bardzo proszę, żeby o tym pamiętać. Poproszę następny slajd. Mamy te działania otwartościowe. Mamy, mamy, y, mamy, mamy zajęcia w świecie realnym. Y, czy, y, czy je organizować? Oczywiście, że tak. Czy warto, czy jest się czego obawiać, czy, czy można się czegoś obawiać, jeżeli chodzi o kontakt z osobami z niepełnosprawnością? Nie. Jeśli da sobie szansę człowiek na to, żeby, żeby się z nimi spotkać i da sobie szansę na to, żeby popełniać błędy. O, o potrzebach osób z niepełnosprawnością w dostępie do kultury wcale nie mówi się tak bardzo, bardzo dużo. Jeżeli tworzymy instytucje open glamowe, otwarte na wszystkich, to te 5 milionów, to było, nie było, to jest jakieś 17% populacji Polaków. Gdyby, jeżeli o nich zapomnimy, to wówczas chyba nie jesteśmy open glam. To jednak kogoś wykluczamy. I to tak. Czy chodzi nam o to, to chciałbym też jeszcze podkreślić, czy chodzi nam o to, żeby udostępniać każdy jeden tekst kultury? Oczywiście nie. Nie chodzi o to, żeby każde jedno zdjęcie, każda, maksymalnie każda jedna książka, przynajmniej nie na początku, niech to będzie w tej piramidzie podszedł Maslowa, gdzieś tam na samym końcu, w momencie, kiedy albo chwilkę przed samym wierzchołkiem, że wtedy wszystko będzie udostępnione. Ale oczywiście nie chodzi o to. Natomiast jeżeli z półtora miliona zdjęć żadne nie jest udostępnione, no to jest smuteczek to po prostu jest smuteczek, nam to jest niepotrzebne. Gdyby udostępnionych było na przykład 10 najważniejszych, 10 przez które można opowiadać tę kolekcję, to już jest bardzo fajnie i my już się naprawdę mamy z czego cieszyć i o coś takiego, o czymś takim, o coś takiego prosimy. I jeszcze ważne, jeżeli są organizowane warsztaty dla osób z niepełnosprawnością, warto o tym pamiętać i to są doświadczenia nie tylko z Polski, ale to są też doświadczenia z całego świata. To nie jest tak, że osoby z niepełnosprawnością przyjdą całymi tłumami, milionami na każde jedno wydarzenie. Nie. Te osoby przez całe lata były, nie były przyzwyczajone do tego, żeby korzystać z kultury i one zwykle nie mają takiej potrzeby. Upowszechnianie, tworzenie takiej dostępnej instytucji Open Glam to też jest ogromna praca edukacyjna, żeby przyzwyczaić, przyzwyczaić na nowo, czasami z powrotem. Żeby przekonać niewidomych, niesłyszących, niepełnosprawnych ruchowo do tego, że warto tęsknić za kulturą i że tam można też znaleźć swoje miejsce, z którego się będzie kiedyś czerpało satysfakcję. To przed Państwem, to nie są miliony. To, to jest zwykle na takim warsztacie zwykle zjawia się kilka, czasami kilkanaście osób, ale to one potem są, one potem opowiadają o tym, co się dzieje i zachęcają następne osoby. I czy można pozwolić sobie na to, żeby mieszać różne niepełnosprawności, tak? Czy można pozwolić na to, żeby mieszać niepełnosprawnych z pełnosprawnymi? Oczywiście tak, bo na tym to ma wszystko polegać. Zresztą będzie sobie jeszcze slajd następny, który będzie o tym opowiadał. Poproszę następny slajd. Proszę państwa, usługi dostępu. To o czym wspomniałem. Różne niepełnosprawności, które potrzebują różnych usług dostępu. I ta, jeżeli chodzi o niewidomych, audiodeskrypcja czyli opis tego, czego my nie zobaczymy. Opis słowny, dobór odpowiednich słów. I oczywiście z tego można skorzystać i w świecie realnym, i w świecie wirtualnym. Następne rzeczy, następne usługi dostępu odnoszą się oczywiście do świata wirtualnego. To są tyflografiki, takie wypukłe makiety i to są makiety przestrzenne. I to jest też dotykanie oryginałów. Tutaj w Zachęcie, w listopadzie w zeszłym roku była taka fajna konferencja Spotkanie w zasadzie z konserwatorami sztuki o tym, czy można pozwalać niektórym osobom w niektórych przypadkach dotykać oryginalnych dzieł sztuki. E, dyskusja się toczy, a niektórzy nam pozwalają i bardzo się cieszymy i za to bardzo dziękujemy. Postaramy się tego nie zniszczyć. E, ja jakiś taki bardzo delikatny nie jestem, jeżeli coś jest kruche, to do tego nie podchodzę. E, i, I jakoś tam odpowiedzialność można, można, na jakąś odpowiedzialność można liczyć. W każdym razie tak to, tak to sobie wygląda. Osoby niesłyszące, tłumaczenie na język migowy, napisy dla osób niesłyszących, proszę Państwa, to nie jest to samo. Coraz powszechniej się o tym mówi, coraz częściej, natomiast ja to jeszcze raz pozwolę sobie podkreślić. Dla osób niesłyszących, język prawdziwie niesłyszących, od urodzenia, ewentualnie takich, które straciły słuch gdzieś tam przed drugim rokiem życia, nie mają tej pamięci słuchowej, język polski jest językiem obcym. One się uczą języka polskiego tak, jak my się uczymy angielskiego, francuskiego, węgierskiego jakiegoś, tylko że one mają jeszcze troszkę trudniej. One się muszą tego nauczyć. Język migowy jest czymś zupełnie innym. I to nie jest tak, że jeżeli zastosujemy to, to jeżeli zastosujemy napisy, to każdy niesłyszący skorzysta z tych napisów. Nie. Ale to też nie jest tak, że jeżeli zastosujemy tłumaczenie na język migowy, to każdy niesłyszący z tego skorzysta. Też nie, bo niektórzy nie potrafią, nie znają języka migowego. Jeżeli na przykład stracili słów stosunkowo późno, już im się nie chciało, albo posługują się, nie chciały się uczyć, albo posługują się nim stosunkowo słabo. I tak to sobie wygląda, ale warto pamiętać o tym, że to nie jest to samo. Jest jeszcze taka specyficzna grupa osób z niepełnosprawnością sensoryczną, głucho-niewidomi. Oni sami o sobie mówią, że to jest 200% niepełnosprawności. E, oni mają i w tym trudniej, i w tym trudniej, ale korzystają i z tych usług dla osób niewidomych, i z tych dla osób e, niesłyszących i to jest przepięknie. Osoby z niepełnosprawnością ruchową. Bariery, bariery. To są te tradycyjne schody, to są y, zawąskie korytarze, to są źle rozmieszczone y, eksponaty na wystawie, bo nie można tam przejechać wózkiem. W świecie wirtualnym to jest kwestia niedostępnego interfejsu. To jest kwestia y, na przykład tego, że trzeba koniecznie najechać myszką, żeby nam się rozwinęła y, kaskadowa struktura, z której wybierzemy coś. Osoba, która nie najedzie myszką, i się nigdy nie rozwinie ta na przykład kaskada, nigdy nie będzie mogła wybrać danego dzieła sztuki, nigdy nie dotrze do tego dzieła sztuki. Y, także te bariery, można fantastyczne bariery stworzyć i w świecie realnym, i w świecie wirtualnym, bariery architektoniczne, można też się fantastycznie y, likwidować. I, i, i, I o to prosimy. I to jest, i to jest, i to jest bardzo ważne. Mhm. Proszę Państwa, korzyści finansowe. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Natomiast um, um, chyba ze dwa lata temu um, Mirosław Filiciak zamieścił na swoim blogu taki, może rok temu, zamieścił taki wpis dotyczący um, spojrzenia na Open Glam. I z lotu ptaka, z poziomu idei i oczywiście bardzo tak, natomiast też takiej przyziemności, czyli, czyli zarabiania, czyli generowania zysków. Żyjemy w kapitalizmie, tym neokapitalizmie, kapitalizmie liberalnym, itp. itd. I oczywiście instytucje kultury też zostały, na instytucje kultury została też nałożony obowiązek generowania zysków. No to ja podpowiadam, jeżeli myślimy o osobach z niepełnosprawnością, to można sięgać po pieniądze, po pieniądze, które są do, są do otrzymania, do, do, do dostania, nie chcę, nie chcę powiedzieć, że do wydarcia, ale, ale są dostępne w projektach, w projektach różnych, unijnych, w projektach ministerialnych, bo likwiduje się różnego rodzaju bariery. W jaki sposób uzasadniać takie projekty, to już mówię. Jeżeli tworzymy internetowe kopie zdigitalizowane i będziemy chcieli je od razu udostępnić, możemy to zrobić pod flagami osób z niepełnosprawnością, tylko proszę wtedy niech się znajdą te usługi dostępu. Natomiast to rzeczywiście jest tak, że internet, dobrze pomyślany internet to jest wielkie otwarcie, to jest wielkie okno dla osób z niepełnosprawnością i wokół internetu, przy internecie koncentruje się życie osób z niepełnosprawnością i niewidomych, i niesłyszących i tych, które generalnie nie mogą wyjść z domu albo nie chce im się wyjść z domu albo nie mają po co wyjść z domu bo, bo nie mają pracy, bo nie mają zajęcia bo, bo nie są jeszcze pogodzone z tym, że są niepełnosprawnymi i one siedzą w internecie dlatego też tworzenie internetu, tego nikt nie może zakwestionować to jest ważne jeżeli chodzi o y, udostępnianie tekstów kultury w świecie realnym Każda aktywność, każde wyjście osoby z niepełnosprawnością z domu to jest rehabilitacja i można się na to powoływać, jeżeli stworzymy warsztaty opowiadające o sztuce i zaprosimy na to osoby z niepełnosprawnością i będziemy chcieli to sprzedać jako rehabilitacja, oczywiście, że to jest prawda. Bo każdy jeden niewidomy, każdy jeden niesłyszący, niepełnosprawny ruchowo, który wyjdzie z domu i sam przemierzy, sam albo na początku z pomocą kogoś przemierzy kolejne metry, to będzie dla niego rehabilitacja. On może, To może będzie początek jego wiary w to, że jest w stanie jeszcze się wyrwać z domu i coś zrobić. I bardzo proszę sięgać po te pieniądze i myśleć o nas. Naprawdę, bo one się marnują. One są bardzo często wydawane tak zupełnie bez sensu, że, że aż żal. Pewnie nie tylko w tej dziedzinie. Natomiast warto, warto o tym pamiętać. Tylko jeżeli po nie sięgamy, to rzeczywiście, rzeczywiście twórzmy te usługi dostępu I to, i to, co powiedziałem wcześniej, to nie jest tak, że każdy ten tekst kultury musi być od razu udostępniony, natomiast niech w tych kilku kilkuset, kilku tysiącach, milionach znajdzie się parę tych ważnych tekstów kultury, będzie fantastycznie, my będziemy się czuli zaopiekowani. Mhm. Proszę Państwa, o co chodzi tak naprawdę, yy, zastanawiałem się, w którym miejscu to yy, umieścić ten slajd, ale postanowiłem umieścić go właśnie w tym miejscu. Yy, do czego my dążymy? Nas interesuje ta yy, czwarta ćwiartka, czyli prawa dolna. My chcemy inkluzji, my chcemy włączenia, my chcemy yy, takiego yy, open glamu, takich instytucji open glamu, których za bardzo nie będzie wiadomo, yy, gdzie jest miejsce dla osób z niepełnosprawnością, a gdzie jest miejsce dla osób pełnosprawnych, ponieważ każde jedno miejsce będzie zarówno dla tych i dla tych. I to jest to, o co nam chodzi. Nie chodzi nam o integrację, gdzie są wydzielone specjalne, specjalne strony, specjalne miejsca, do których są zapraszane osoby z niepełnosprawnością, bo to nadal jest to. Nie chcemy oczywiście segregacji, nie, chcie, nie, chcemy, nie chcemy takiego zupełnego niezauważania osób z niepełnosprawnością. Zachęcamy do inkluzji, to wszystko, co my robimy, to jest w, to w imię inkluzji. Nie stworzyliśmy do tej pory, nie udostępniliśmy ani jednego tekstu kultury, w trakcie wydarzenia, które było zamknięte tylko i wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością. One żyły w gettach przez lat kilkadziesiąt, teraz się fajnie myśli otwartościowo, powszechnie, open glamowo, to myśmy w ten sposób. Dlatego też nie potrzebujemy w przypadku stron internetowych, nie potrzebujemy specjalnych stron, czy specjalnych portali stworzonych dla osób z niepełnosprawnością. Nie, my bardzo prosimy o to, żeby te portale, które Państwo tworzą na co dzień i te teksty, które Państwo umieszczają w internecie na co dzień, były po prostu dostępne dla nas. Te, które państwo uznają za słuszne, te wybrane, może kiedyś będą, będą wszystkie. Natomiast nie chodzi o to, żeby tworzyć coś specjalnego, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście, żeby rzeczywiście te teksty były dostępne. Ja nie wspomniałem o tym przy świecie, przy świecie wirtualnym, natomiast istnieją sobie takie zalecenia tutaj dla pewne, zapewne dla wszystkich, którzy są dużo bardziej obeznani ze, ze światem wirtualnym niż ja, zalecenia WCAG 2.0. Jeżeli strona internetowa jest stworzona zgodnie z tymi zaleceniami, to wszystko jest w porządku. A na dodatek, strony stworzone zgodnie z tymi zaleceniami otwierają się wszędzie przepięknie, nawet na urządzeniach mobilnych. To też jest ważne, bo, bo czasami fajnie jest sobie sprawdzić coś na, na przykład na, w telefonie komórkowym. I jeszcze jedno, nie ma takiego udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, które by w pewnych określonych okolicznościach nie mogło być wykorzystane przez osoby pełnosprawne, które chwilowo są stają się niepełnosprawnymi. Jeżeli jesteśmy w bardzo, w bardzo, bardzo głośnym miejscu, a mamy koniecznie potrzebę sprawdzenia, o czym mówią aktorzy w danym filmie, jeżeli w tym filmie będą napisy, to my się dowiemy tego. Jeżeli ich nie będzie, nie dowiemy się. Także to jest też takie myślenie otwartościowe, powszechne dla wszystkich. Proszę Państwa, Kultura Dostępna. Ja kiedyś, jak występowałem przy te, na takich spotkaniach, to starałem się wymieniać wszystkie znane mi, znane mi miejsca i zawsze kogoś pominąłem. Dlatego też postanowiłem, że, że ograniczę się do Warszawy i bardzo przepraszam, ja oczywiście wiem, wiem o Muzeum Śląskim, wiem o, o Małopolskich Muzeach Wirtualnych, oczywiście wiem o nie wiem, Muzeum Współczesnym Wrocław itp. Itd. Natomiast ograniczam się do Warszawy, żeby pokazać, że się dzieje. To są przykłady tylko i wyłącznie z Warszawy, to są przykłady tylko i wyłącznie ukierunkowane na to, żeby, żeby, żeby tylko i wyłącznie sytuowane w, w instytucjach GLAM. I tam kultura jest udostępniana na różne sposoby. Na samej górze nie bez, nie bez yy, przyczyny umieściłem zachętę, bo tutaj w środowisku warszawskim, to jeżeli chodzi o działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, to jest absolutnie perełka, bo to jest pierwsza instytucja, która sama z siebie zdecydowała, że chce to robić i robi to do tej pory. I bardzo dziękuję. I my tutaj bywamy z Wojtkiem. robi to doskonale. To był głos Wojtka. Mhm. Tak. Także można, można. I we wszystkich innych miastach są różnego rodzaju są różnego rodzaju y, działania. Czy one są powszechne? Nie, to za każdym razem niestety jest jeszcze święto, a my chcielibyśmy, żeby taka, y, takie, takie święto trwało, y, trwało przez cały rok. Mhm. Proszę Państwa, y, a teraz jeszcze chwilkę, to, to nie jest dokładnie ta konferencja, natomiast y, właśnie z wojkiem tutaj obecnym, co coś widać na slajdzie. Jesteśmy w trakcie realizowania, realizowania badania, badania absolutnie naukowego z pełną metodologią dotyczącego, dotyczącego potrzeb osób niewidomych. My akurat zaczęliśmy od tej grupy, bo może, nam są, może te potrzeby są nam najbardziej bliskie, ale nie chcemy się do tego ograniczać. Będą kolejne odsłony. Taki mamy pomysł. Na razie chcemy to zrobić. Ankiety wrzuciliśmy, jesteśmy na etapie stworzenia, stworzenia ankiet. Nazwaliśmy to wszystko sztuką nie do zobaczenia. Tak naprawdę nie ma takich badań. Wszyscy mówią o tym, że osoby niepełnosprawne chcą mieć dostęp do kultury, że trzeba to udostępniać, ale czego tak naprawdę potrzebują, mm, dokładnie nie wiadomo. I my chcemy otworzyć pierwsze drzwi, pierwsze z wielu jeszcze pozamykanych i pokazać, to już wiemy, Zapraszamy do dyskusji, może ktoś będzie chciał, będzie chciał wskazać na coś jeszcze innego. Co jest, co jest, co jest, bardzo ważne. Te badania ruszyły dopiero co, będą zakończone do, mamy taki plan do końca tego roku i będziemy się oczywiście otwarcie dzielili tymi wynikami na yy, licencji Creative Commons. Deklarujemy. Tak, zdecydowanie. Także, także będzie można, będzie można z tego korzystać, ale tak naprawdę nie wiadomo, żeby nie było, dlaczego, dlaczego podjęliśmy też te badania, pani Wisława Szymborska kiedyś miała takie bardzo fajne powiedzenie na koniec dnia z Michałem Rusinkiem, że wykonała kawał bardzo dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Żeby to nie było tak, że udostępniamy, udostępniamy, udostępniamy, dostosowujemy, a potem ta robota jest nikomu niepotrzebna. Dlatego wiedzmy, jak udostępniać yy, i co robić. Yy -y. Na razie ruszyliśmy z ankietami, proszę Państwa, respondentów to, jest, to są dane z nocy, z tej nocy, która właśnie jest za nami, było 191 i to jest już bardzo fajny wynik, bo to jest już grupa, tak jak nam mówią socjologowie, grupa absolutnie re, reprezentatywna. Jakie są, jakie są pytania? Tych pytań nie jest dużo, tam jest 10 takich krótkich pytań, ale wybrałem te najważniejsze. Czy osoby, a tutaj na, na, te, na potrzeby tej konferencji dokonałem jeszcze selekcji z selekcji. Osoby, jak często osoby z niepełnosprawnością wzroku bywają y, w, w realnym świecie, w instytucjach kultury? Przy, przy najwięcej odpowiedzi jest raz na kilka lat. Natomiast druga y, potem grupa, duża, parę procent mniej, tutaj już jej nie cytowałem, bo zdecydowałem, że tylko będę cytował y, najważniejsze wypowiedzi. Y, druga grupa to jest od czterech do dziesięciu razy w roku. Mimo wszystko jednak ci, którzy, którzy bywają rzadko, raz na kilka lat, są naj, naj, są, to jest największa grupa. Jeżeli chodzi o to, dlaczego nie bywają, proszę państwa, oczywiście brak dostosowań. To nas akurat nie zdziwiło, aczkolwiek zdziwiła nas druga rzecz, bo drugie w kolejności odpowiedź na pytanie to jest zbyt duża odległość od miejsca kultury. I tutaj jest chyba wielkie, wielkie, wielkie pole do manewru właśnie dla instytucji Open Glamu, dla tego całego pozytywnego zamętu, który się dzieje w, w Internecie. Jeżeli im jest za daleko, nie mogą, bo czasami rzeczywiście nie mogą, jest im trudno gdzieś tam podróżować, to może przez Internet będą korzystały, będą korzystały znacznie częściej. I to, by było, I to by było bardzo, bardzo fajnie i z jakiej, osoby niewidome z jakiego udogodnienia chcą korzystać najbardziej to jest audiodeskrypcja. Tam było kilka, tam było, były rzeczy do dotykania, tam były opisy w brailu, opisy czcionką powiększoną, opisy, na, opisy takie do, do przeczytania na stronie internetowej. Zdecydowana większość wybrała audiodeskrypcję, to jest dla nas bardzo ważne. Jestem już przy... Dobrze, bardzo szybko, bo ja oczywiście jak zwykle jestem gadułą. Proszę państwa, tutaj, tutaj następne, następne, następne dwa, dwa terminy, dwa obszary badawcze. Chciałem zwrócić ten na ten drugi, szczególnie. Kiedy osoba niewidoma uznaje, że, że poznała dzieło, kiedy jest ono jej ogólnie, plus jakieś tam najważniejsze szczegóły opisane, i jest przedstawiony kontekst z historii, z teorii sztuki. One nie potrzebują szczegółów, nie potrzebują dokładnej analizy tego, co się dzieje od prawej do strony do lewej i od góry do dołu. One chcą ogólnie poznać to dzieło, ale proszą też o kontekst z teorii sztuki, z historii sztuki i to jest bardzo ważne. Mhm. Ja tak bardzo szybko? I, I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze... Jeszcze audiodeskrypcja, właśnie, Ym, proszę państwa, audiodeskrypcja, czyli to, co niewidomi chcą najbardziej, co to jest, to jest opis, czego nie widać. Ja nie będę tutaj mówił zbyt dużo, bo od razu sobie pozwoliłem yy, anonsować zaproszenie. Jutro Kasia Kucharska-Hornum, która tutaj audiodeskrybuje w Zachęcie, będzie prowadziła warsztat z audiodeskrypcji. Tutaj już było zaproszenie na różne warsztaty. Może komuś z państwa będzie po drodze. Proszę, niech państwo yy, zahaczą do Kasi. Kasia robi to bardzo dobrze i, i będzie fantastycznie. Okej. Okay. I następny slajd. Dziękuję. Bardzo Państwo byli dobrymi słuchaczami. Dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Teraz pora na przerwę. Mamy lekkie opóźnienie, ale myślę, że jakoś sobie je wyrównamy pewnie przerwą lunchową albo następną sesją. Damy radę. Króciutkie ogłoszenie. Proszę zwrócić uwagę, że po tej przerwie zaczynają się już warsztaty. Pierwszy warsztat jest bardzo praktyczny, dotyczy ładowania i opisywania multimediów wikimedia commons. Zwracam uwagę, że należy na niego przyjść z laptopem, choć pewnie jak wszyscy nie będą ich mieli, to jakoś można usiąść razem. Warsztaty odbywają się w zupełnie innym miejscu, do którego docieramy. Z dołem i idziemy zupełnie inaczej. Tam ktoś może będzie stał, wskaże drogę. A potem mamy też warsztat o polanczu już o creative commons w instytucjach na koniec o kwestiach prawnych dotyczących ponownego wykorzystania. To chciałem zaznaczyć, że na tym warsztat, który będę współprowadził, szczególnie zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury. Zależy nam na tym, żeby właśnie z nimi rozmawiać, bo ich te przepisy będą dotyczyć. Tak, zapraszamy, bardzo prosimy w związku z tą obsługą o punktualny powrót tutaj na godzinę 12.30. pierwsza sprawa tu Robert wspomniał o warsztatach z audiodeskrypcji z Kasią Kucharską, to jest Kasia Kucharska i niestety zostało jej tylko dosłownie parę wolnych miejsc na warsztaty, więc prosimy zgłaszać się już bezpośrednio do niej. E, ważna informacja zachętowa. Tutaj być może słyszeli Państwo lekkie hałasy z za ściany. To dlatego, że montuje się wystawa. Mają Państwo w swoich teczkach zaproszenie na wernisaż już w najbliższy poniedziałek o 19.00. Bardzo serdecznie zapraszamy. A również... Domy srebrne jak na miod. Ale chcieliśmy też Państwa bardzo zaprosić do zajrzenia na nasze wystawy, które są teraz otwarte: Ingarbitras i spojrzenia z identyfikatorami, które Państwo mają. Wstęp jest bezpłatny, Zapraszamy w przerwach. Dziękuję. Słuchacie Wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.